Niechaj Jego święty duch dopomoże nam i dzisiaj oddać mu należną chwałę. Przeczytamy fragment z Psalmu 62. Jeśli macie, otwórzcie proszę. Psalm 62. Jest to psalm, który przedstawia nam jakby kontrast wierzącego serca człowieka w obliczu przeciwności, w obliczu wrogości otaczających go ludzi i związanych z tym zmagań. Myślę, że wszyscy, którzy troszkę żyją na tej Ziemi, zetknęli się z ludźmi, z którymi trudno jest mieć jakikolwiek kontakt. Są ludzie, którzy są bardzo przykrzy, są bardzo nieprzyjemni, przewrotni, co innego mówią nam w oczy, co innego za naszymi plecami. I tutaj Dawid w takiej sytuacji się znajduje. Rozpoczyna słowami jedynie w Bogu jest uciszenie mojej duszy. Wszędzie indziej u kogokolwiek innego Dawid nie znajdował uspokojenia własnej duszy. Jakże wielu ludzi zmaga się i dzisiaj z niepokojem serca, z niepokojem duszy. Jak wielu ludzi z różnych przyczyn, tutaj akurat nie, powodem jego niepokoju właśnie są te osoby, są ci ludzie, którzy nastają na niego, którzy złożeczą Mu, którzy kłamliwie na Niego mówią różne rzeczy. Natomiast powodów jest wiele, dla których nasza dusza, nasz wewnętrzny człowiek, nasze myśli mogą być wielce zaniepokojone. I Dawid dochodzi do miejsca, w którym mówi jedynie w Bogu. Jedynie w Bogu. Być może próbował innych miejsc Próbował różnych sposobów, radził się mądrych ludzi, szukał wsparcia gdzieś indziej, ale doszedł do miejsca, w którym stwierdza, jedynie w Bogu, jedynie w Bogu jest uciszenie mojej duszy. Tylko od Niego pochodzi moje zbawienie. Tylko On może mnie uratować. Tylko On może mi pomóc. Jeśli On nie da mi pokoju serca, jeśli On mnie nie zbawi, nie znajdę Go nigdzie indziej. Tylko On jest moją opoką, tylko On jest niewzruszony. Słowo opoka oznacza niewzruszoną skałę, na której można coś budować, na której można coś wznosić. I mówi wszystko inne, wcześniej czy później może się zachwiać, może zawieść, może się skruszyć, może się okazać zawodne, ale mówi On, mój Bóg jest moją opoką, jest tym, na którym mogę bezpiecznie budować i On jest moim zbawieniem, powtarza znowu, tylko On moim ratunkiem. Tylko On może mnie uratować. On jest moją twierdzą, mówi. Mogę się w Nim schronić, bezpiecznie się poczuć. Prze to się nie zachwieję, Jeżeli Jemu zaufam, jeżeli na Nim się oprę, jeżeli On mnie ukryje w swych ramionach, jeżeli On mnie zbawi, się nie zawiodę. Nie będę zawstydzony. Jakże ważne jest, kochani, byśmy wcześniej czy później, oby wcześniej, oby jak najwcześniej w naszym życiu przekonali się, że jedynie Bóg może dać ukojenie naszym duszom, może stać się naszym zbawieniem, ratunkiem i opoką, na której możemy budować. W następnych wierszach Dawid właśnie opisuje tych, tych ludzi, którzy chcą go rozbić, którzy zamyślają go strącić z jego wysokiego miejsca. Ludzi, którzy lubują się w kłamstwie, chociaż ustami błogosławią. Zobaczcie, z takimi ludźmi Dawid ma do czynienia. Ludzi zakłamanych, którzy potrafią Twarzą w twarz się uśmiechać, coś dobrego powiedzieć, życzyć nawet dobrze, błogosławić, ale niestety w sercu mówi zło rzeczą. ustami błogosławią, a w sercu zło rzeczą. Taki jest człowiek, takich jest wielu ludzi, przewrotnych, zakłamanych, wrogich. I Dawid miał wokół siebie takich ludzi, z takimi ludźmi się stykał i to go... To powodowało ten właśnie niepokój, to powodowało tą niepewność. Wiemy, że czasami ludzie z jego najbliższego otoczenia stawali się jego przeciwnikami. Jego doradca Achitofel, jego własny syn Absalom. Ludzie, wydawałoby się najbliżsi, na których przez lata polegał, obrócili się przeciwko niemu. I dlatego w szóstym wierszu ponownie powtarza: jedy, Jedynie w Bogu, jedynie w Bogu jest uciszenie mojej duszy, bo w nim pokładam moją nadzieję. Tylko On jest moją opoką i moim spawieniem, moją twierdzą. Prze to się nie zachwieje, czyli powtarza to samo, co na początku tego psalmu mówi. Jeszcze raz powtarza do siebie, czy w modlitwie, czy w świadectwie te słowa. Jest wiele rzeczy, które słyszeliśmy dziesiątki razy i to, że je słyszeliśmy dziesiątki razy, to nie znaczy, że już je mamy, że już się na nich opieramy, że już w nich żyjemy. Na nowo i na nowo potrzebujemy przypominać sobie te proste prawdy Bożego Słowa. Na nowo i na nowo potrzebujemy zachęty. W chwilach rozterki, niepewności, lęku, obaw potrzebujemy tych prostych prawd o Bożej wierności, o Bożej mocy, o, Bożym, o Bożych możliwościach o Jego charakterze, jakim jest Bogiem, w którym możemy położyć nadzieję i się nie zawieść. W Bogu moje zbawienie i moja chwała, skała mojej mocy, ucieczka moja jest w Bogu. To wszystko, co do tej pory tutaj Dawid mówi, to jest jego osobistym doświadczeniem, osobistym przeżyciem, osobistym świadectwem, ale Dawid pisze ten psalm, ponieważ wie, że inni też przechodzą takie rzeczy, wie, że inni też zmagają się z przeciwnościami i dlatego w następnych wierszach wzywa cały naród do ufania Bogu. Mówi, ja mu ufam, ja w nim pokładam nadzieję, a w wierszu dziewiątym mówi, ufaj mu narodzie, Kieruje słowa do całego narodu. Jako król Izraela wzywa wszystkich w Izraelu do położenia ufności w Bogu. I tak bracie i siostro i w naszym życiu. Jeśli ja czy ty znajdujemy w Bogu oparcie, posilenie, pokrzepienie i dzielimy się naszym świadectwem, to czynimy to po to, aby zachęcić słuchających, braci, i siostry, żeby też ufali Bogu. Żeby też na Nim polegali, żeby też znajdowali w Nim zbawienie. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Zobaczcie, jak pięknie Dawid to przedstawia. Wzywa ich, a jednocześnie stawia siebie w tym samym Szeregu, czy w tym samym gronie, wzywając ich do zaufania Bogu i do wylewania przed Nim ich serc, powiedzenia Bogu wszystkiego, z czym się zmagają, co ich obciąża, jakie mają problemy, wzywając ich do tego, mówi, Bóg jest naszą ucieczką, waszą i moją, mówi. To jest ten sam Bóg. Jakże ważne jest, kochani, byśmy, gdy gromadzimy się razem, byli dla siebie zachętą, byli dla siebie świadectwem, byli dla siebie ludźmi, którzy wylewają też nasze serca przed Bogiem, tak żeby inni mogli to słyszeć i znaleźć w naszym wyznaniu wiary, w naszym wyznaniu ufności. Tak jak tutaj, zobaczcie, my czytamy te słowa Dawida zapisane jakieś trzy tysiące lat temu. I my dzisiaj czytając Jego modlitwę, czytając Jego świadectwo, możemy czerpać pokrzepienie. O ileż bardziej od brata, siostry, który stoi obok nas, którego znamy. Jeśli wiemy, że też przechodzi problemy, trudności i, i, i w naszej obecności dziękuję Bogu za siłę, za łaskę, za wsparcie, za pokrzepienie, posilenie. Kochani, jeśli mamy w naszym życiu świadectwo Bożego działania, Bożego posilenia, pokrzepienia, nie wstydźmy się podziękować za to Bogu w zgromadzeniu wiernych. W zgromadzeniu braci, i sióstr ku naszemu wzajemnemu pokrzepieniu, ku naszej wzajemnej zachęcie i ku oddaniu Bogu należnej Mu chwały. Ludzie, synowie ludzcy, wiersz dziesiąty, są tylko tchnieniem. Tutaj mamy, zobaczcie, kontrast między tym, kim jest Bóg, opoką, skałą, twierdzą, zbawieniem, a synowie ludzcy, wszyscy ludzie, są tylko tchnieniem. Są jak, jak, jak dech. Synowie mężów, zawodni. Jak postawić ich na wadze, to w ogóle nie idzie waga w dół, tylko w górę się podnosi. Nic nie ważą. Tyle są warci. Wiecie, to słowo chwała w języku hebrajskim to słowo oznacza ciężar. To, co jest chwalebne, to jest ciężkie. Tak jak złoto. Nie jak jakieś tam coś lekkiego, jak słoma. Więc Tutaj, kiedy mówisz, że synowie ludzcy podnoszą się na wadze w górę, są lżejsi niż tchnienie, właśnie pokazuje słabość człowieka i polegasz na sobie, polegasz na innych ludziach. Ja nie mówię, że nie ma wartości żadnej w człowieku i Bóg tego też nie mówi, ale w porównaniu z Bogiem, w porównaniu z Jego mocą, z Jego możliwościami, to, to my nic nie możemy, to my nic nie wiemy, nic nie znaczymy. Więc Dawid tutaj mówi to w kontraście do tego, jak ważne by polegać na Bogu, a nie na człowieku. Kto polega na człowieku, się zawiedzie. Czy na sobie polegasz, czy na innych ludziach polegasz wcześniej, czy później się zawiedziesz. Ostatnie dwa wiersze. Mówi, jeden raz Bóg przemówił, a dwa razy to usłyszałem że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska. Ty odpłacasz każdemu według Jego uczynków. Niechaj dzisiaj Bóg przemawia do nas i obyśmy dwa razy to usłyszeli, co Bóg mówi. Człowiek musi dziesięć razy powtarzać i nieraz nie dotrze. Ale jak Bóg przemówi, to dwa razy usłyszymy. Jego Słowo trwa, Jego Słowo rozbrzmiewa, Jego Słowo przenika, Jego Słowo przynosi życie, zbawienie, moc należy do Boga. To jest to, co musimy usłyszeć, że moc należy do Boga. Jeśli potrzebujemy pomocy, potrzebujemy zbawienia, potrzebujemy ratunku, pociechy, Ochrony moc należy do Boga. Do Niego się zwracajmy, przed Nim wylewajmy nasze serca, wołajmy do Niego, wywyższajmy Go, składajmy świadectwo o Jego działaniu. Powstańmy, kochani, do modlitwy. I my, Panie, stajemy przed Tobą z wyznaniem, że tylko w Tobie jest nasze zbawienie. Tylko w Tobie jest ukojenie dla każdej ludzkiej duszy. I jesteśmy Ci wdzięczni za to, że dałeś nam się poznać jako Bóg naszego zbawienia. Że ukoiłeś nasze serca, ukoiłeś nasze dusze. Jesteś dla nas opoką, skałą niewzruszoną, na której możemy budować nasze życie i wiemy, że każdy, kto ufa Tobie, każdy, kto na Tobie polega, nie będzie zawstydzony, nie zawiedzie się. Możemy ufać, Panie, Tobie w każdym czasie. Zarówno w tych czasach, gdy świeci słońce i wszystko dobrze się układa, jak również w tych czasach, kiedy leje deszcz i kiedy wydaje się, że kruszą się fundamenty ziemi, że nie ma miejsca bezpiecznego, nie ma gdzie się oprzeć, nie ma gdzie znaleźć schronienie. W Tobie jest schronienie, w Tobie jest zbawienie. Ty, Panie, masz wszelką moc i daj namu. Ufać Tobie, daj nam doświadczać Twojej mocy, twej łaski, twej niewzruszonej stabilności. Daj, aby nasze życie było życiem świadectwa polegania na Bogu, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki niezmienny, wieczny, ten sam ja jestem. Mów do nas dzisiaj, poruszaj nasze serca, objawiaj się nam, pociągaj nas ku Tobie, pocieszaj tych, którzy są strapieni, zachęcaj bojaźliwych, lecz to, co chore, słabe w naszych duszach, ciałach, umysłach, prosimy o Twoje łaskawe, pełne mocy Twojego ducha działanie. Prosimy o to wszystko, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który dał życie za nas i który wstawia się za nami przed Twoim obliczem. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Będziemy też śpiewać pieśni tutaj na ścianie. Wyświetlamy teksty, także sobie stańcie w taki sposób, żebyście mogli widzieć teksty tych pieśni i podnośmy nasze serca i nasze głosy do Boga. Mają Ciebie, nie miłują Ciebie. I różnie to może być przyjemne z nas, z uszanowaniem, z tą miłością, ale wszyscy jesteśmy w w potrzebie. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy tego uzdolnienia, Twojej łaski, Twojego błogosławieństwa, Twojego karcenia, napominania. Was. Dziękujemy, że mamy dobrego Boga, dobrego Ojca. Tobie dzięki obcięliśmy. Amen. O Jezu, też chcę Ci podziękować za to, że jesteś naszym Bogiem, to, że jesteś zbawicielem. Najbliższym nam. jedyny, który troszczy się o nas zupełnie, tak, tak. I się nie odwróci nigdy. Chcę Panią podziękować w modlitwie. Proszę Cię, ktoś uczył mnie oddawać Ci chwałę, wyrażać wdzięczność, poszukiwać Ciebie w życiu codziennym, jak każdego dnia uciekać się do Ciebie, jak walczyć Panie z tym, co w moim ciele, ciągnie mnie w drugą stronę. Panie wiem, że jak Ty oczyszczasz, Panie, Ty oczyszczasz moje myśli, moje serca, moje serce, to wtedy widzę Ciebie wyraźnie. Wiem, że Panie to, co oddala mnie od Ciebie, to jest grzech, to są porządliwości ja chcę Cię prosić, Panie, żebyś pociągał mnie ku sobie okay. właśnie w to bezpieczne miejsce. <głos> chcę też Pani prosić o to, byś rozwiązywał te problemy, moje i nasze, które no. sami nie potrafimy rozwiązać w żaden sposób, których nawet nie potrafimy zrozumieć. Okay. pani ich przyczyn nas jak je rozwiązać. Panie, wiem też, że nie ze względu na wiele mnóstwo i nie ze względu na to, że będzie ciągle ciągle prosić, ale ze względu na Twoją miłość i dobroć, mm. wielką mądrość przychodzisz z rozwiązaniem, przychodzisz z pomocą w swoim słusznym czasie. Chyba mm. nie było ładne przyspieszenie tego czasu, ale uchwamy Tobie, że Ty wiesz kiedy i jak, jak się interweniować. Panie, wejrzyj teraz w nasze życie, Ty jest nasz od początku do końca. Zobacz z czym walujemy, z czym walczymy, co naprawdę na ciągle przeszkadza być tymi twarcami. Pani oni proszę rozwiąż te problemy, te nie potrafisz rozwiązać. Bądź naszą ucieczką, naszą pomocą, naszą skałą Dziękuję Ci Panie, że mogę być twoim dzieckiem, że mogę uczyć się Twoich dróg, Panie. Że Ty sprawiasz, że moje serce jest coraz lepsze, Panie. Że to jest takie serce, które od Ciebie się uczy. Nie dziękuję za mądrość, którą dałeś. Dziękuję za to, że jesteś moją nadzieją, schronieniem, opoką. Dziękuję Panie, że mogę na Tobie polegać, że jesteś niezmienny, że mam taki przywilej, że mogę uciekać do Ciebie, że mogę patrzeć z radością w przyszłość Panie, wiedząc, że Ty jesteś moim Ojcem, moim kochanym Panem, moim Bogiem, miłością. I Panie Błogosław ten Kościół, każdą osobę na tym miejscu. Proszę Cię też, o zdrowie dla mojego syna starszego i młodszego. Proszę Cię, Panie, żebyś się podjął jak żeby on, Panie, poczuł taką wolność w Tobie, żebyś, Panie, usunął jakieś przeszkody, zaburzenia czy choroby, Panie. Ja wierzę, że w Tobie jest uwolnienie, Panie, że w Tobie jest rozwiązanie i ja Ci za to dziękuję z pełną wiarą i nadzieją. Panie, dziękuję Ci też za każdą osobę i młodą, i starszą na tym miejscu, Amen. za dzieci, za młodzież i proszę Cię, aby one wzrastały w Tobie każdego dnia, abyśmy my byli świadectwem dla nich, żebyśmy potrafili wskazywać na Ciebie, Panie, żeby kolejne pokolenia Cię wielbiły w pracy, oddawały Ci cześć i chwałę, Panie. Amen. Dzięki Ci za wszystko, Ojcze. Amen. Amen. Amen. Błogosław Panu, dusza moja. I wszystko, co jest we mnie, jego święte imię. Błogosław Pana, dusza moja. Nie zapominaj o tym wszystkim, czym On Cię nadradza. On On jest dościwy dla wszystkich Twoich występów. On leczy wszystkie Twoje choroby. On Twoje życie ratuje przed niszczeniem. On Cię otula tą troską i miłosierdzie. On potrzeby ze spokoju braku, by Twoja młodość mogła się odwrócić jak od uło. Pan spełnił oszuki miłosierdzia i wymieszał sprawiedliwość cierpiącą krzywdę. Objawił od Mojżeszowi swoje drogi, synom Izraela swoją wolę. Pan jest miłosierny i łaskawy. Cierpliwy i bardzo radościwy. Nie będzie bez trwało w tym rozdrażnieniu, ani na zawsze się nie On nie postępuje z nami według naszych źródeł, ani na mnie wpłaca według naszej nieprawości. Bo jak do odnosi się z nieba na tak mocno ucznił Pan swojego uświęcenia dla tych, którzy żyją w jego uleczeniu. Jak od są wschodnie krańce ziemi od zachodnich, tak daleko odsuwa od nas nasze przyczyny trzy jednej godziny. Jak ojciec, licuj się na wieśni, tak Pan lituje się na nadrzującymi jego podaci. Bo on wie, z jakiego tworzywa jesteśmy. Pamiętaj, że trochę jesteśmy. Człowiek? W jego dniach prawa przepita jak on. Wtedy go mucznie wiatr, już go nie ma. Nawet trumno odbyć, gdzie go O Łoskawą, że od wieku obiek nad w Jego publicznie, a Jego sprawiwość przechodzi z dzieci na dzieci. Na tych, którzy zachowują przymierze z Nim i pamiętają, co jego przeszkadza przeszczywanie. Pan Pan swój na niebiosek postanowił, a swoim królowaniem obejmuje wszystko. Błogosławcie Pana wszyscy Jego niąłowie, wyrobiercy w potęce, pokonujący Jego Słowo i uważnie swoją wypowiedzi do słów. Błogosławcie Pana wszystkiego zastępu, jego słudzy spełniający, spełniający wolę. Błogosławcie Pana wszystkiego dzieła, jakimkolwiek jesteście miejscu jego planowania. Błogosław Pana, proszę moją. Święty Panie Boże, dzięki Ci za proszę pytania uczniów swych że możemy w tym Kościele, Panie, zmunawiać się, aby wywyższać Ciebie, aby dopisywać tego świętego imienia, dobry, Panie Dziękujemy Ci, Panie, żeś nas odkupił. żeby cenną okrę. Kupiłeś nas jesteśmy Twoimi. I chcemy być w imieniu Panie. Amen. Amen. Pan Dobry Józef. Dziękuję bo miłość Wilka, Jego łaska wiecznie trwa. Na wieki ona trwa. Pan jest wierdzięczny Chwał. On guszałoria. Ty nie zapominaj mnóstwo Bożych władz. mądrości Bożych ław. Pan możny jest. mocny Duch. A Jego mądrość, Jego moc co dzień odnawia się. Co dzień odnawia się. Pan wielki jest, potężny On, a imię Jego niech wciąż uwielbia właśnie cały świat, niech wielki cały świat. Pan święty jest, Najświętszy On, że Najwyższą niech będzie mianowane imię to, przedziwne imię to, więc śpiewaj Bóg i śpiewaj też dzięki tym chórem, i głos, który przez post, ten jest jakiś przez paliki ten jest jakiś za wszystko Jestem ci Chinach, gdzie nie zawsze na Ja czytam tak dziękuję za Twoje dobroce, które mu pomagały, kłódom, saladzie, zastrzeżam, kochany. Wszystkim, jak mówię, że w Cziękkuję w że swojej łaski mogę że Jezus tak niemośnienny i dobrostliwy. Ja Ci dziękuję, że każdy dzień, każdy rok, Ty masz w swojej moknicy. Ja Ci dziękuję, że dałyśmy życie, wieczne życie. Jezusie Chrystusie, jestem Cię niezbędny, wdzięczny na wszystko przez to przeprowadzam, bo to oczyszczasz, wykorzeniasz, wszystko, co się Tobie nie podoba. Dziękuję Ci za Twoją pracę, dziękuję Ci za wolę, za dobro, za dło, za to, co mam, za to tego nie Dziękuję Ci. Bo to wszystko w swoich rękach i życie w Twoich rękach. I ty mnie do siebie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty pocieszasz. Każdy czas jesteś tak bliski temu sercu i Ty trzymasz on być blisko ciebie. Jak Ci niezmiernie wdzięcznym sercem, dziękuję za moich braci, drogą cenych skarg, które dałeś. I siostry mnie mi nie ja Ci dziękuję, Samy Panie, za te ręce, które grają no, ty, ty, ten, na tych instrumentem. Wszystko dla Twojej chwały. I Ty skromna nam dla Twojej chwały. Ja Ci dziękuję sercem <tosławki> za, za Twoje szczere słowo. Słowo, które każdy z nas Dziękuję Ci, że za Ty pracujesz, aby to słowo obrazowano, abyś ty ojciec był uwielbiony. Ja Ci w z sercem, dziękuję, że pięknie ja się Z serca, chociaż każdy <tryk> z nich zapania, ulecz to, co jest chory, na duszę go kociela, po wszystkim w swoich rękach i ty nad wszystkim pieczęmasz. I ty jesteś w i wysokie potężny Bóg. Ty odbawiasz sobą wszystko i masz kontrolę nad wszystkim stworzeniem, nad całym tym <tryk> światem. Wojciech zjadł ją, dziękuję Ci, pojedzie w imieniu jedynca. Cię prosić, Panie, ciągnij nasze serca, nasze myśli ku Tobie, Panie, bo tam jest rozpocznienie, tam jest, Panie, wolność, tam jest wybawienie, Panie, dziękuję Ci za to i dziękuję Ci, że jest to wielki dar, Panie, świat tego nie ma, Panie, ale ci, którzy należą do Ciebie, Panie, Ci to mają. Dziękuję Ci za to i wywyższam ci Panie Jezu. Amen. Amen. Twoje przybytki, Pani zastępów. Moja dusza wzdycha i odlewą tęsknoty do przyciągów Pana. Moje serce i ciało wołają radośnie do Boga żywego Oto nawet grubel znalazł sobie dom i jaskółka gniazdo, gdzie składa swe piskręta skręta u Twoich ołtarzy. Panie zastępów, mój Królu i mój Boże, błogosławieni Ci, którzy mieszkają w Twoim domu, Nieustannie będą Cię chwalić, Sela. Błogosławiony człowiek, którego siła jest w Tobie, którego sercu są Twoje drogi. Ci, którzy przechodząc przez dolinę Baka, zmieniają ją w źródło, a deszcz okrywa jej błogosławieństwem. I idą z mocy w moc i ukażą się przed Bogiem na Syjonie. O Panie, Boże zastępuj, mnie. wysłuchaj mojej modlitwy. Nakłon ucha Boże o Syna. Spójrz Boże, nasz tarczą i wejrzyj na oblicze Twego pomazanca. Lepszy bowiem jest jeden dzień w Twoich przedsionkach, niż tysiąc gdzie w Wolę raczej wstać u domu mego Boga, <śmiech> niż mieszkać w namiotach niegodziwców. Pan Bóg bowiem jest słońcem i tarczą. Pan obdarza łaską i chwałą i odmawia dobra tym, którzy postępują nienagarną. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Tak Panie, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie, błogosławione Twoje święte imię. W kościele wychwalajmy i uwielbiajmy Pana, bo wielkie rzeczy nam uczyni kościele wołajmy do Pana Panie Jezu, przyjdź po swoje Amen. Amen. Amen. Aby nasza wiara nie zachwiała się w Tobie, ale byśmy w obliczu tych życiowych górz i sztormów ufali Tobie zawsze. Trzymali się mocno Ciebie, wiedząc, że przeprowadzisz nas przez każde doświadczenie. Udzielisz wystarczającej łaski, by przetrwać, nie tylko przetrwać, ale uwielbić Ciebie. To jest pragnienie naszych serc, by chwalić Ciebie we wszystkich okolicznościach naszego życia. Nie tylko, kiedy jest lekko i łatwo i bezproblemowo, ale szczególnie wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy jest powód do tego, by po ludzku się bać, by nie wierzyć. Daj Panie, byśmy okazali się wierni, okazali się wytrwali ufności Tobie, ale... Thank yes. you. Stowię Panie za uchwałę. Nie zastydzę się na wielkim. Dziękuję Panie Jezu za wszystkie doświadczenia, które którym mnie oddalasz. Za wszystkie próby, na które mnie wystawiasz. Za każdą sytuację, w której się znajduję. Bądź uwielbiony. Bądź wywyższony w swoim Majestacie. W swojej dobroci i łaskawości. Pomóż mi to wszystko. Ogarnąć, zwłaszcza to, czego jeszcze ja nie ogarnię. Naucz mnie modlitwy, nau, naucz mnie pokory, naucz mnie jak pełnić Twoją wolę. Jakiś Twoją drogą. Pół Twojej chwale. Musimy Tobie przygotować, by po prostu stać się odzwierciedleniem dla Twojej osobowości, bądź do, Twoja, bądź uwielbiony na firmamencie niebieskim, na niebie w ziemi. Niech Twoje posłannictwo dotrze do najdalszych zakątków świata. Bądź uwielbiony. Pała Tobie Panie. Amen. Amen. Panie dziękuję Ci, że dałeś nam takie serce, które pragną Ciebie chwalić. I dzięki bo bez Ciebie, bez tego, co dla nas uczyniłeś, jak uczyniłeś nas zdolnymi do chwalenia Ciebie, nie płynęła chwała z naszego życia. Ale teraz, Panie, chcemy tej chwały wzrastać. Chcemy jeszcze bardziej rozumieć, że Ty jesteś godzien chwały że chwała to nie powinna płynąć tylko do tego, że my coś rozumiemy albo nie rozumiemy, dlatego że jesteś stworzycielem i właścicielem całego dzień, każdego z nas. Panie, pociągnie nas do takiej właśnie chwały, żeby nasze życie Ciebie chwaliło. Panie, żeby nasze serca, nasze myśli, nasze czyny, wszystkie relacje braterskie relacje miłości, żeby to Ciebie chwaliło Panie, a jeszcze jeśli owoc bark, na to będzie nałożony panie. Tak. Będziemy się bardzo z cieszyć też my, bo dobrze jest śpiewać Tobie, dobrze jest modlić się do Ciebie i wierzyć mm. Ciebie, ale jeszcze lepiej Panie jest ukorzyć się przy Tobą, zamilknąć i wykonywać Panie Twoją wolę. Mm. Uczmy z tego, żebyśmy Ciebie uchwalili według Twojej woli. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Boże żeś Ty w jak... nam Pana Jezusa, że możemy przyjść do Niego, że Nie. Ty Panie pociągnęłeś nas w sobie, że Ty Panie kupiłeś nas, umiłowałeś nas. Dzięki Panie za ten Kościół, który na całym ziemi jest, gdzie zwane jest Twoje imię Panie, gdzie jest pomieszczony Twoje imię Pana. Dzięki Ci Panie, żeś z tego nas środami. Że nie musimy się tułać, gdzieś szukać jakiejś drogi, jakiejś prawdy, nie. jakiejś życia. Bo Ty, Panie, jesteś tą drogą. Prawdą na życie. ludzi nie zna Ciebie i nie chce Ciebie znać, nie chce Ciebie nie. oddać po A tak. Prosimy Cię, Panie, abyś zmiłował się nad nimi i zmiło się nad tymi, którzy czytają Twoje słowo, bo cieszy Ciebie niewinny. Mówimy się Panie za naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi, abyście Panu tworzyli nas oczy i serca, abyś dał poznać, że jesteś tym, który jest prawdziwy. Tym, który jest wrogiem, tym, który stworzył wszystko. Panie Jezu, jak ta Ewangelia jest Ludów tego świata. Ale wiem, że Ty Pani masz moc. Otworzyć oczy i umysł tych ludzi na Twoją Ewangelię, na Twoją Kłamę. Proszę być Pani Amen. Amen. Amen. Rzeczy, które tutaj w takim się tylko pomija, To był temat sprzed trzech tygodni. Dwa tygodnie temu kończyliśmy rozważanie listu do Filipian, czwartego listu, ostatnie wiersze, w których przyglądaliśmy się naszej wdzięczności Bogu za to, nas obdarza, naszemu zaufaniu Bogu w jego zaopatrzeniu. I naszemu błogosławieństwu, którego doświadczamy, ufając Bogu i dzieląc się z innymi tym, czym Bóg nas błogosławił. I w zeszłym tygodniu mieliśmy gości z Indii, którzy opowiadali o swoim doświadczeniu, o swoim poznaniu Boga, jak również o tych dzieciach w tym śmiercińcu w którym pracują i służą, i oglądamy się potem troszkę też zdjęć. Także to mniej więcej w skrócie to, co działo się w ostatnich trzech spotkaniach. A dzisiaj spróbujmy się odnieść do niektórych z tych rzeczy. Chyba, że ktoś z Was ma jakąś inną ważną, pilną sprawę, to też jak najbardziej przycie się wody, żeby o tym powiedzieć. I dlatego też chcemy się zachęcać, żeby to, co przeżywamy, to, co dzieje się w naszym życiu, żeby też to się tutaj wyświetlało na tych naszych spotkaniach, tak abyśmy, jeśli jest konieczność, mogli się tym głębiej zająć i, i to rozmawiać. Także jak zwykle mamy około godziny czasu, od godziny do maksymalnie półtorej. Kto chciałby zabrać głos, nie zwykajcie, nie czekajcie, trudności ręce. Będziemy podawać mikrofon i dobrze by było, żebyśmy dzielili się tym jakie mamy refleksje, przemyślenia na temat tego, co było w ciągu tych trzech tygodni. Czy tak jak mówię, może coś, co akurat nie jest nas ważne i istotne, co przebywać. Kto chce mówić, niech podnosi trudności ręce będziemy podawać mikrofon. Wiem, że początek zawsze pierwsza osoba jest najtrudniejsza osoba, które odważna jak zawsze. Także zawsze być już nie wiem, czy odważne, ale chcę będzie to za sobą sprawdzić. Obnijać. I zwróćmy uwagę, że na samym początku każdego listu, jak będziecie czytać listy, możecie zwrócić uwagę, ile będziecie pamiętać jeszcze o tym, że każdy list na samym początku mówi, kim jest Bóg i co uczynił dla nas, przez co staliśmy się w Chrystusie i co to oznacza, jak ważne to jest i jak wielka jest nasza nadzieja. Wiedzmy, że nadzieja mieści się w tych trzech najważniejszych sprawach. Wiara, nadzieja i miłość. Nie można pomijać nadziei. Czyli jeśli to jest jedna z tych trzech największych, najważniejszych, to jest coś na rzecz. I w każdym z tych listów na samym początku właśnie jest przedstawione, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie, co my osiągnęliśmy. I muszę wam po powiedzieć, że osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo, i nie można tego nigdy dać sobie wydrzeć z serca. Ja przeczytam yy, z Piotra, który odnosi się właśnie do tego tematu. Kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie? Dla was, czyli dotyczy oczywiście nas, dla was, którzy wierzycie, jest On, czyli Jezus Chrystus rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgadzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się skałą i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowo, potykają się o on i ma co zresztą są przeznaczeni. Ale wy, wy, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie, jesteście rodem wybranym,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 ale teraz zmiłowania miłowania dostąpiliście. Jest to zapisane w liście piotra, w pierwszym liście piotra, na samym początku, właściwie to jest pierwszy, drugi, drugi rozdział. Można to sobie jeszcze raz w pewnym czasie przeczytać i zastanowić się tak głębiej. Ja ostatnio właśnie czytałem ten fragment i ono do mnie bardzo tak, ja bym powiedział, przemówił, w naszym życiu chrześcijańskim, mamy taką skłonność, żeby o pewnych rzeczach istotnych zapominać. Albo możemy skupić z kolei się na jakichś innych, trwać w nich i pewne rzeczy, które są naprawdę istotne, które są pomocne, które są życie, mogą nas, może nie omijać, ale tak troszeczkę być, jak to się mówi, ograniczone. Przez nasze jakieś tam troszeczkę, powiedzmy, do obłudzenia. I kiedy ja to czytałem, to yy, tak patrząc na siebie, tak jak mówię w jakimś matryksie, mówię, to ja jestem królewski kapłaństwem tak ludem, ludem nabytem, no tak, ale, ale, ale rodem wybranym, narodem świętym i, i widać tutaj takie, ja bym powiedział, coś takiego innego, coś, coś wyjątkowego, kim jest lud Boży, to jest coś yy, w oczach Bożych, coś, yy, no, czego my nawet sobie czasami nie możemy wyobrazić, ale to jest rzeczywistość. Ja pamiętam, kiedyś miałem yy, takie zdarzenie, że w tamtym Boże przeczytałem, że lew będzie się karmił słomą, że dzieciątko będzie mogło włożyć rękę do jamy i tak dalej i tak dalej. Tak słucham, czytam tak myślę, lew będzie się karmił słomą. Nie będzie, nie będzie nic takiego, co by, co by człowieka przerażało. I tak sobie przyszedł Panie Boże, no ja, ja wierzę, że Ty jesteś wolny, że ty wszystko możesz, ale jakoś tego po prostu nie mogę wyobrazić, że ten efekt zamiast polować i zżywić i, i się tymi wszystkimi sernami to on będzie z nimi żywy. Zgodzi, mówię świecica i w ogóle, nie, no to jakoś w ogóle do no, mojego umysłu w ogóle mnie dociera, nie, i tak wyschnąłem do boga i otrzymałem od razu odpowiedź. Sławku, ty dzisiaj żyjesz w Matryksie. Ty dzisiaj żyjesz w Matryksie. Nie, nie powinieneś wyobrażać sobie tamtego jako coś niesamowitego, coś niemożliwego albo prawie niemożliwego, ale tak naprawdę to to jest realne. To było od samego początku właśnie to, co tam było napisane, że lepszy, że ze wszystkimi w widzica, i było jedno, wielka taka, ja bym powiedział taka no, rodzina, stworzenia rodzina. I to było wspaniałe, wiecie? ja sobie pomyślałem, no, faktycznie, no ileś tysięcy lat co prawda ta Ziemia istnieje i, i można powiedzieć, że to jest długo my, my z kolei jesteśmy przyzwyczajeni do tych różnych rzeczy, jakie się dzieją. My się rodzimy, oglądamy w telewizji, słyszymy, my idziemy do so, i postrzegamy, że lew to jest taki, wiecie, że on będzie tam zaraz się rzucił, rząd poluje to się zgadza. I my się w tym wychowaliśmy. I my się na to napatrzyliśmy i to się zgadza, ale to wszystko przeminę. To właśnie, ten krótki wycinek, te kilka tysięcy lat, to tak naprawdę jest ten matryk, z którym niestety nam przyszło jeszcze żyć. Natomiast ta prawdziwa rzeczywistość, ona się zaczęła dużo wcześniej, kiedy powstał ogród Eden. i wiemy jak wtedy było. To była najszczęśliwsze to był najszczęśliwszy okres dla Ludzkości, właśnie wtedy, kiedy był obudele, aż do czasu, kiedy wpadł w grzech. I później, kiedy już wszystko będzie zamknięte, kiedy ta ziemia będzie spalona i nie i tak dalej, znów zacznie się epoka wieczności, gdzie wszystko znów wróci do normy. To jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość. I powracając do tego głównego, właśnie nurtu, my musimy po prostu prosić Boga, żebyśmy wiedzieli, kim my tak naprawdę jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jak On nas postrzega, że my jesteśmy jakimiś, nie wiem, takimi osobami tam, chrześcijanami, biednymi, którego można sobie myśleć, może nawet opuścić i tak tak dalej. O czym? To może się zdarzyć w jakiegoś czasu, ale tak naprawdę w oczach Boży Jego Kościół jest zupełnie, zupełnie, zupełnie czymś innym. Czy zdajemy sobie sprawę, że my będziemy sami świat. Tak Słowo Boże za zapewnia. Lud Boży, czyli my, którzy opowiedzieliśmy, śledzimy za Jezusem Chrystusem, Lud Boży będzie sądzić ten świat. I znów ja sobie nie wyobrażam, że na być możliwe tego świata. No jakoś to tak, no, no nie pasuje. mi. No, ja, ja znam siebie, ja znam swoje ograniczenia, i nie wyobrażam sobie, żeby możnych tego świata sądzi, a niestety wśród tych może tego świata będzie dużo tych, którzy są po drugiej stronie barykady. I Słowo Boże wyraźnie zapewnia, że tak, Kościół Jezusa Chrystusa będzie sądził ten świat. To jest zapisane w liście do Koryntia. A Koryntianie nie byli jacyś super wierzący, jakimiś supermenami, super jakimiś ideałami, prawda? My wiedziałem, co tam się działo w tym Koryncie. Tam było dużo, dużo naprawdę kłam, tak można powiedzieć. A jednak apostoł Paweł daje im nadzieję i wiadomość na przyszłość. Przyjdzie czas, kiedy poprawicie swoje drogi i będziecie nad tym pracować, to przyjdzie taki czas, że będziecie sądzić świat. Więcej. Będziecie sądzić aniołów. Tak jest dokładnie napisane. Możecie sprawdzić to w pierwszym liście do i chciałbym po prostu powiedzieć wam, że, żebyśmy nie dali sobie po prostu tego wykraść. Żebyśmy nie dali sobie tego wykraść, żeby diabeł po prostu naszej wiary nie podkopywał. Nie pod, nie pod, nie pod, nie pod, bo to naprawdę są diabelskie sztuczki, a my powinniśmy się trzymać na Słowie Boże. I tylko na Słowie Boże. Powiem wam, że... Jeszcze chwilę, tylko. Powiem wam, bo to jest troszeczkę związane powiem wam, że Słowo Boże jest naszą jedyną nadzieją i ostateczną nadzieją. Są różnego rodzaju mówcy i tak dalej, i tak dalej, ale wszystko, każdą rzecz, każdą jedną musimy sprawdzać pod kątem Słowa Bożego. I powiem wam tak, jeśli oddalimy, jeśli ty, ty, ty czy ja oddamy Słowo Boże, to na pewno umrzemy, na pewno umrzemy. Jeśli damy sobie wyrwać Słowo Boże, na pewno umrzemy, na 100%. I to, to nie są żadne. My musimy trzymać się na podstawie Słowa Bożego. I tak jak A, Bóg powiedział do Adama i Ewy, kiedy zrobisz to i to, to na pewno umrzesz, to oni na pewno umarli. I wiem, że dzisiaj Bóg mówi to samo. Jeśli odrzucimy Słowo Boże, które jest życiem, jeśli Słowo Boże, jeśli Słowo jest życiem, to odrzuciwszy Słowo, to automatycznie odrzucamy życie. Słowo jest życie. Kiedy odrzucamy słowo, to odrzucamy życie. A tam, gdzie nie ma życia, to jest po prostu śmierć, czego nikomu nie życzę i nikogo do tego nie zachęca. Pamiętajmy naprawdę, kochani, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. z 19 rozdziału, od 11 wiersza. Potem widziałem, że niebo jest otwarte, a oto kąpniało i przyćmiało ktoś, kto się nazywa wierny i niezawodny oraz sprawiedliwe sądzi i Jego oczy jak bruni ognia. Na jego głowie wiele diademów ma napisane imię, którego nikt nie zna, tylko on. Bo jest nie we zanurzoną we krwi, mówię, że mówię, że mówię, gdy czytamy to, że że mówię, że mówię, że mówię, że mówię, że mówię, że mówię, że mówię, Biblii, o tych księgach, bo to to jest Biblos, a słowo jak to prawda powiedział, że jeżeli nie mamy Słowa Boga, czyli nie mamy Chrystusa, to nie mamy życia. Bo tu nie chodzi o Biblię jako taką, że potocznie, potocznie ktoś może nazwać Biblię Słowem Boga, ale tym Słowem Boga jest Chrystus. jakby głowa z za tych chmur, czy za tych fal, jak też dzisiaj było śpiewane I, i tam jest światło, tam jest Chrystus. To jest dla Dzieci Bożych. To nie jest dla każdego. To jest dla Dzieci Bożych, dla tych, którzy wierzą. To są obietnice. To jest coś, co Bóg dał swoim dzieciom w nowej naturze. I tym się robimy, to nieśmy, to ogłaszajmy, a dobry Bóg Działa, on, on działa od dwóch tysięcy lat. Chrystus ten sam. Dzisiaj wtedy zbawia, Ewangelia dociera do serc. To jest całkowicie Jego dzieło. Musimy się tego trzymać, Jemu ufać. I, i ja się cieszę bardzo, chciałem tylko powiedzieć. Że pobre tu jestem. znowu wróciłem z tego Matrixa. zakopać, tak? Widziału, Przysypać. Jak? Przysypać. Przysypać. No. Tak. różne podaje przykłady, w jaki sposób człowiek od nadziei i od prawdy zostaje, czy bywa odwodzony. Ja to lubię nazywać często opozycją ciemności. Opozycją, czyli czymś, co jest przeciwne do Królestwa światłości, czymś, co jest przeciwne do naszej nowej natury. Nowego serca i jest aktywna, Tak jak w Sejmie, jak ktoś lubi oglądać, Ja nie lubię, ale wiem, jak to wygląda. czasami widziałem, U, bliżej. że bliżej. Dobra. E, opozycja ciemności jest bardzo aktywna, często nawet bardziej aktywna niż sama koalicja. Koalicja potrafi przyznać, opozycja działa. E, co? Bliżej. Bliżej jeszcze. Ja jak to A ja to na leży. Dobra, to może. I chcę szukać też w Słowie Bożym, co Biblia pokazuje, jakie mechanizmy Biblia pokazuje, w których rzeczywiście dajemy sobie tej opozycji jakoś namieszać w naszym życiu. Ci z Was, którzy mnie znają, powiedzą, że jestem ostrożny w stwierdzeniach typu, że opozycja, ta, czy diabeł, czy ktokolwiek z tej strony ciemności może mi zabrać żywot, który y, Jezus mi dał. Ja tak nie mówię. Wiem, że niektórzy z Was tak mówicie i posługujecie się taką retoryką, że można y, to stracić, może nam to by zabrać. I okej, nie wchodzę w dyskusję, w polemikę taką, y, takich pięknych. Natomiast wiem też, że jest dużo rzeczy, które możemy wspólnie i razem rozważyć i zobaczyć, że Biblia i o tym mówi i mamy to w tak. życiu na co dzień. Nie wiem, czy ktokolwiek lepiej niż nowo dziecko Boże rozumie, czym jest ta opozycja świata, bo świat tego nie widzi i nie rozumie. Znowu, ten matrix, fajne porównanie. Jak człowiek y, będący w świecie, zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że ta ciemność robi coś przeciwko niemu, bo on w tej ciemności tkwi. Po prostu nie ma y, żadnego porównania, żadnej alternatywy. To jest tylko wszystko bardzo podobne. Spotyka się z większym no i mniejszym złem na świecie, ale nie spotyka się jeszcze z tym, ja to znowu nazywam w cudzysłowie, z tym mechanizmem, Bożej masy, które działa w życiu Bożego dziecka. I teraz jak ja w swoim życiu widzę te, te działania opozycji? No Przede wszystkim takie trzy źródła. Pierwsze źródło najbliższe mi to jest to, co mieszka w moim ciele, co mieszka w mojej naturze. Czyli te wszystkie porządności, które uszą mnie do tego, co świat pokazuje. Świat pokazuje jakoś błyskotkę różnej maści, a w moim ciele budzi się myśl, o, to jest godne pożądania, to jest godne, żeby mieć, to jest godne, żeby do tego dążyć. A to mówimy w moje ciało. Jest to jedna z trzech największych opozycji, jakie znam ze strony ciemności. I może to jest trochę takie przykre, że swoją osobę w pewnym sensie też stawiam po tej stronie ciemności. Ale z zobaczcie nie stawiam mnie jako zbawionego Dziecka Bożego, tylko stawiam te moje ciało, które wiem, że nie odziedziczy Królestwa Bożego, które zostanie kręcej czy później mam nadzieję, że szybciej po prostu ze mnie ogłupione, i mnie to po prostu zabierze. Już tam, w tym Domu Ojca, ciele nie będą się odzywały te porządności. Bo gdyby mogły się odzywać, to prawdopodobnie po dniu mieszkania w Domu Ojca znowu rozpoczęłyby grzech. Tutaj to się dzieje. I to jest pierwsza rzecz. Dlaczego mówię, mówię o ciele? Bo jest to coś, czym możemy też siebie wspierać. Ja, mimo, że nie każdy o tym mówi, to jestem przekonany, że każdy z was walczy z opozycją ze strony własnej cielesności. Żyjąc wspólnie, żyjąc blisko siebie, możemy się wspierać w tej walce. Walka z naszą cielesnością jest Prosta, ale inaczej prostsza, kiedy jesteśmy razem. Kiedy brat siostra, możemy wcześniej zobaczyć, można o tym porozmawiać, można zareagować jakoś, gdy to ciało zaczyna dochodzić do głosu. Gdy ja widzę, że w bracie, w ogóle w to ciało za, za często odzywa, to mogę go wziąć na bok i powiedzieć, słuchaj, jesteś na niebezpiecznym drodze. Słuchaj za bardzo cielesności, a nie patrzysz, co Biblia mówi, nie patrzysz, co Słowo Boże i już zaczyna się jakby piękny proces dawania odporu tej opozycji. Drugi element, tu może będzie trochę krócej, to jest opresja i zło ze strony tego świata, który widzimy. I mam na myśli tutaj, wiecie, te wszystkie rozpacze, te wszystkie trudne rzeczy, które nas otaczają. Wojny, choroby, niesprawiedliwość niesprawiedliwi ludzie, którzy też w jakiś sposób mają do nas dostęp i, i mogą nam uprzeczać życie. To wszystko też może być presją. Na jednych większą, na drugich mniejszą. Dzisiaj może żyjemy sobie w spokojnych warunkach i, i nie do końca czujemy tą opozycję, ale są miejsca, gdzie dzieci boże doświadczają, no wiemy, nawet ekstremalnej opozycji ze strony po prostu świata, tego systemu politycznego, aparatu yy, no, władzy, służby czy inne jakiegoś ludzi. Modlitwa o tych, którzy doświadczają opozycji ze strony światowych. Znaczy, to jest miejsce, gdzie nas poucza, że możemy trwać w takiej Niekoniecznie chodzi o to, że, żebyśmy, wiecie, że teraz na każdym zgromadzeniu zrobili taki punkt programu i znosili taką modlitwę. Chodzi o to, żebyśmy o tym wiedzieli, żebyśmy pamiętali w naszej. Może bo jak to się mówi, w naszej intymnej relacji z Bogiem, żebyśmy pamiętali, że ten świat nam zagraża i próbuje właśnie wpływać na nasze życie, próbuje naszą nadzieję zgasić, przekierować nasz wzrok na to, że jest tak naprawdę źle, że ten świat jest zły, nie? Bo to wiecie, dziecko Boże może też się radować życiem, ale może też Badać w pewnym sensie w takie depresyjne myślenie. To też są delikatne rzeczy. Tutaj też brat, siostra, Kościół bardzo może wspierać jeden drugiego, żeby właśnie dbać o to. I trzecia rzecz. Pewnie jest ich więcej. Słowo może bo mówi o większej ilości Narodów. Ja nawet te trzy podkreślam, bo one są dla mnie ważne. To jest ten właśnie oskarzny brać. To jest właśnie ta siła duchowa, ja jej nawet nie potrafię nazwać, nie wiem kto to jest, jak on wygląda. Ten diabeł, który cały czas próbuje oskarżać, nie Ciebie. I chcę zwrócić na jedną uwagę, że on bardzo często w tych oskarżeniach ma rację. Przynajmniej ja w swoim życiu widzę, że oskarżenia diabelskie trafiają w tłum. One przychodzą i mówią, zobacz, jesteś niegodny, zobacz, jesteś łatwym, na znowu. Znowu układować, a ten wniub brat, twoja siostra jeszcze dalszy od ciebie. <grybujesz> Cały czas oskarża braci, ciebie, siostry, dzieci. Non-stop płynie oskarżenia. Często punktowane, często odnosi się do naszego rozumu. No, rzeczywiście, on ma rację. I teraz, kochani, jeżeli my zapomnimy, że jest arcykapłan w niebie, który jest mocniejszy niż oskarżyciel którego ułaskawienie i obrona jest mocniejsza. Jeżeli o tym nie będziemy pamiętali, to damy się popaść w jakąś depresję. Ja nie mówię, że coś się w niebie wydarzy, że Bóg nas odrzuci, bo, bo diabeł w końcu go przekona, tak? Diabeł co, pokaże Bogu, rzeczywiście myślicie, że diabeł udowodni Bogu, że jego dzieci nie zasługują na niego i, i Bóg powie, wiesz co diabeł masz rację, dam się Tobie przekonać. Tak nie będzie ale będzie w naszym życiu to, że po prostu damy się odwieść od właśnie nadziei, wiary, będziemy prowadzili życie pod oskarżeniem diabelskim, no to jest życie gorsze, to jest życie złe. Nie, musi, nie jesteśmy na to skazani. Dlaczego mówię, że yy, arcykapłan mocniejszy jest niż diabeł? Nawet kiedy diabeł ma rację i mówi że rzeczywiście zgrzeszył, zgrzeszył i jeżeli my teraz będziemy myśleli, że Bóg sprawiedliwość swoją okazuje w takim sensie, że jest grzech, no to trzeba go zabić. To nie zrozumie się nowego przymierza z Panu. A Biblia mówi o krwi. Pan Jezus, jak nas to to nie usprawiedliwia nas, wiecie. że no, a ja się z Tobą diabła nie zgadzam. Po prostu. To nie jest jakaś dyskusja. Pan Jezus dobrze za swoje dzieci i żadne, żadne oskarżenie i tego nie może zmienić. Owszem, i tutaj ostatnie zdanie chcę powiedzieć, że Pan Jezus nie podchodzi lekko do tego ułaskawiania, do tego, do tej obrony naszej. I my nie możemy podchodzić lekko. To nie jest tak, że tak, krew i się śmiejemy, nie? ja zrobić, I diable nic nie zrobił, pokrew krew. My musimy zrozumieć, że tu chodzi o o krew, którą Pan Jezus za nas przelał. I teraz Pan Jezus też nas będzie tego uczył, że to jest poważny temat. Będzie nas brał w obronę, ale będzie nas brał w obronę w sposób pedagogiczny. Pozwoli nam przejść przez trudy, przez nasze ugręczenia i też brzeb. Czasami pozwala I teraz nie chcę tego tematu rozwijać, chciałbym tylko wymienić te trzy aspekty, żebyśmy nie od Kościoła zrozumieli. Coraz bardziej, żebyśmy rozumieli, żebyśmy się tego uczyli, że nasza godność słowem godność jak do dzieci Bożych jest w ręku Pana Jezusa, a nie w ręku wiatła i opozycji w ciemności. Jesteśmy w ręku Jezusa. Musimy się uczyć, jak żyć w tej godności, jak się wspierać do żyć w tej godności, jak się wspierać, by nie dać się tej opozycji zdołować, ani prowadzić, ani kusić. Tak myślę, że to jest jedna z głównych powinności Kościoła. To nie jest coś innego niż chwalenie Boga. To jest chwalenie Boga, kochani. Że będziemy się wspierać w życiu według powołania niegodności Jezusia. Komikowy. tej Paweł trzy tygodnie temu w tym kazaniu yy, mówił o tym niebezpieczeństwie projektowania wielkości Szatana i jego działania. I yy, to jest jeden z tematów, który po takim stwierdzeniu możemy myśleć, o to nie rozmawiajmy o diabel. No nie musimy o tym rozmawiać, bo Biblia wspomina go w różnych miejscach. Natomiast wydaje mi się, że nad tym, co teraz zostało powiedziane, padła pełna projekcja Wiadomo. Gdzie w Piśmie Świętym znajdujemy choćby jedno miejsce, w którym Diabeł ma dostęp i oskarża nas bezpośrednio. Mówi nam, że jesteśmy tacy, siacy, owacy. Że się do niczego nie nadajemy, że nic nie potrafimy. Ja nie znajduję ani jednego miejsca w Słowie Bożym, w którym diabeł miałby dostęp bezpośrednio do naszych myśli. Bóg zna nasze myśli i Bóg ma dostęp do naszych myśli, natomiast diabeł jest ograniczonym stworzeniem jest duchem, który nie jest ani wszechobecny, ani wszechwiedzący i nie znajduje uzasadnienia biblijnego na to, żeby diabeł ja mógł mnie bezpośrednio atakować i w moich myślach. Ja wiem, że my często tak mówimy, robimy pewne skróty myślowe, myślę, że kiedy to mówimy, i jeśli mamy na myśli te skróty myślowe, to jest im ziarno prawdy, ponieważ on może nam różne rzeczy sugerować z zewnątrz i jego głównym narzędziem działania jest kłamstwo. Więc jeśli uda nam się, uda mu się nas okłamać, to my sami będziemy się oskarżać. To my sami będziemy się obwiniać do takiego stopnia, który powoduje jakieś poczucie tego, że Bóg nas już nie kocha, że nam nie wybaczy. Ale to, to są nasze własne myśli. To są nasze błędne myśli. To właśnie jest Jego zasadzka by nas oszukać, by nas odejść od prawdy. I tutaj stąd potrzebujemy tego właściwego poznania Boga i właściwego poznania naszego zbawienia, tego właśnie kim jesteśmy w Chrystusie, czym Bóg nas w Chrystusie łaskawie obdarzył, do jakiej trudności nas odniósł jako dzieci Boże. I nawet to, jak wiemy, szatan potrafi tak zdeformować błędnym nauczaniu, że to prowadzi ludzi do pychy, to prowadzi ludzi do wywyższania się, do miejsca, do którego nas nie do posługiwania się tymi wielkimi prawdami o naszej pozycji w Chrystusie, do czynienia z, z ludźmi, jakiś mój bogów i tak dalej. Więc w moim zrozumieniu szatan atakuje nas zawsze z zewnątrz. Ja myślę, że On nawet was nie może tchnąć. Jeżeli jesteśmy w Bogu, jeżeli nie schodzimy w Jego światłości, jeżeli trwamy w prawdzie w Chrystusie, to zły nie może tchnąć co nie oznacza, że nie może nas z zewnątrz zaatakować. Wiem, że to robił i to robi z zewnątrz. Natomiast to, co dzieje się w naszych umysłach, to, co dzieje się w naszych sercach, jest wynikiem tego, w co wierzymy. Jaką mamy relację z Bogiem, na ile rzeczywiście jesteśmy poddani Jego Duchowi, albo myślimy jak ten świat. Myślimy jak upadł człowiek jesteśmy zaślepieni jakimiś rządzami, pragnieniami. Zobaczcie, Jakub nawet w swoim liście mówi, niech nikt, nikt nie mówi, gdy jest skuszony, że jest przez Boga kuszony ze złego, ale też nie mówi, że przez szatania jest kuszony. Co mówi? Każdy jest uszony przez to. Przez własne porządliwości. Więc to jest nasz największy i pierwszy brud. Nasz nasz nieukrzyżowany człowiek, którego musimy ciągle krzyżować, którego musimy ciągle uśmiercać, którego musimy ciągle się zapierać. Natomiast szatan oczywiście działa, atakuje, zwodzi, yy, używa różnych ludzi, jem oddanych, różnych nauk, które rozsiewa. Więc on ma różne sposoby działania. Natomiast Myślę, że kiedy żyjemy, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Szata miał do nas swobodny dostęp naszego umysłu, by nas zniszczył, nie dałby nam żadnej trzeźwej myśli pomyśleć, to by nas ciągle jakimiś nie obsypywał, ciągle by nam podsuwał nie wiadomo jakie rzeczy, gdyby miał taką możliwość. Nie sądzę, że dałby nam sekundę spokoju, spokojnej spokojne myśli. Od kiedyś się nawróciłem. Nie mogę powiedzieć, że zawsze, bo niestety czasami dawałem się ukrać jakiejś głupoty i, i dawałem się szukać różnym rzeczom w tym świecie, ale generalnie mam ciszę duszy, mam spokój duszy, nie mam jakiegoś ciągłego, jakiegoś głosu nie słyszę diabelskich, nie mam ciągle jakichś jego propozycji czy czegoś takiego, po prostu nie mam tego. Więc nie sądzę, że jestem wyjątkiem. Myślę, że każde dziecko Boże znajduje pokój w Chrystusie. Znajduje to... to jest, staje się coraz bardziej myśli Chrystusowych. Coraz więcej, im więcej karmimy się prawdą Bożego Słowa. A prawda nas wysprowadza od wszelkich więzów, od wszelkich właśnie tych, tych, tych starych rzeczy, a stajemy się nowymi i odnawiamy nasz umysł, przemieniamy ciągle nasz umysł, stając się myśli Chrystusa. I... No, jak macie inne zrozumienie, czy inne tutaj jakieś wejrzenie w te rzeczy, to poprzekonajcie nie na podstawie Bożego Słowa. <śmiech> nie na podstawie jakiejś tam historii, bo historie są różne i yy, yy, mają różne źródła i często są połowicznie przedstawiane, nie dochodząc do przyczyn, do źródeł tego, dlaczego tak się dzieje w życiu różnych ludzi, którzy słyszą różne głosy i że diabeł mi to powiedział, czy diabeł mi, który oskarżył, czyli tam zaatakował właśnie, naszymi Widziałem Gdzie on coś takiego robi bezpośrednio do umysłu ubieżącego szólu? Mogę tylko sobie Chciałbym <grym zauwały> ja, przeprosić najmocniej, żebym zapewniało to w taki sposób, że y, pouczałem tutaj, że diabeł bezpośrednio do myśli dzieci bożych y, Mamy. Jestem daleki od wszystkich nauk, y, to, że dziecko może być w sobie demony, diabeł i tak dalej. Jeśli już wspaniałem ja w trzecim aspekcie, chodził mi bardziej o, o, oskarżenie o to, że diabł jest oskarżycielem braci przed Bożym tak jak przykład, znaczy też nie być precyzyjny, nie chodzi o ten dron, przed którym Pan diabeł prawdopodobnie nigdy nie był nawet już w swoim upadku. Chodzi mi, że przebiegł jego że diabł generalnie jest siłą, próbuje nas do opadku przywieźć. Różnymi drogami, ale to ja rzeczywiście nie bezpośrednio przez nasze myśli. On tutaj jest na pieniądze. Bardziej chodzi o ten mechanizm, że on jest oskarżycielem braci, a Chrystus jest tym, który nas to tak, Tylko króciutko jeszcze znowu, nie, nie prowadzą sporewniki, ale gdy od razu mi przychodzi ten wiersz, gdzie jest napisane, że oto oskarżycie braci został strącony. Na Ziemię. I pytanie, czy on nadal ma dostęp, taki jaki miał wcześniej, kiedy też widzimy, po całej Ziemi i przychodził do Boga, nawet zobaczył Boga, jako jeden z tych duchów, które zdawały relacje. I Bóg zadawał mu pytanie, czy widziałeś mojego sługę Dioba na przykład? Nie? I mamy też księdza Zachariasza, które za tydzień będziemy rozważali ten obraz kapłana który jest oskarżany, więc tutaj mamy starodestanetowy obraz Bożego Człowieka powołanego do, do dzieła, który jest ubrany w marne, jakieś brudne szaty, i jest tam oskarżany. Ale tak naprawdę, jak się zastanowimy, są tylko chyba trzy miejsca w Starym Testamencie, gdzie szatan w ogóle pojawia się w takiej roli. W Starym Testamencie one są i w Księdze Objawienia, gdzie jest zrzucony z tego miejsca. Więc tutaj też byłbym ostrożny, żeby nadal przypisywać mu to miejsce dzisiaj, kiedy Chrystus się wsparł na przed obliczem Boga, że on tam ma jakieś jeszcze swoje zadanie. Nie mogę temu zaprzeczyć, bo też nie, nie znajduję jakiegoś wiernego wiersza, ale te fragmenty, które mówią o zwycięstwie Chrystusa nad Szatanem, o rozbrojeniu jego władzy, o, o, o pozbawieniu go kluczy śmierci. O, o, o zmazaniu tego listu dłużnego, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Te wszystkie miejsca raczej mówią mi o bezpiecznej pozycji w Chrystusie. Jeśli jestem w Chrystusie, to jestem w miejscu uprzywilejowanym. Jestem razem z Chrystusem posadzony w okręgach niemiańskich. I to jest bezpieczne miejsce, w którym nie wierzę, że szatan może cokolwiek zdziałać. Także on jest pokonany jeśli jestem w Chrystusie, to Jego zwycięstwo jest moim zwycięstwem. I szatan jest dla mnie pokonanym wrogiem, co nie oznacza, że go lekceważę i twierdzę, że go nie ma nadal to przez odpowiedni bój, ale ten bój odbywa się przede wszystkim przez poznanie Boga, przez poznanie Jego prawdy i życie w Nim i życie w Jego prawdzie. Jak mógł być, ale to co obaj naprawdę że Paweł udział też na myśli bardziej w że szatan manipuluje i kłamie z zewnątrz po prostu. No to, to chyba wszyscy nie ma takiego problemu. A, i to, że, i oczywiście, żeby mi to powiedzieć, ale nie wierzymy, że szatan ma dostęp do dzieci Bożych, do ich umysłu, do ich serca, że może je opętać. całą yy, taką naukę i taką praktykę, ale yy, też raczej... Znaczy, szatana jako tego, który manipuluje. Tak jak widzimy, to kuszenie na przykład Pana Jezusa i te propozycje, to, to było coś, co tak jakby szatan miał jakąś władzę nad tym światem. Natomiast myślę, że tu Panu wymienił tego szatana w ogóle jako trzeci ten był z trzech, ale też o tym pierwszym i drugim. Nie? I ja chciałem tylko z wrócić do pierwszego Czemu? czyli czyli nasza cielesność. I to w ogóle myślę sobie, że żeby dobrze bojować, żeby zwyciężać w Chrystusie, żeby uczyć się od Niego, żeby no, być na dobrej drodze, to znaczy, no, trzeba doskonale rozumieć, jakby z kim wojujemy, jaki jest przeciwnik, z czym my tak naprawdę się ubijemy. I ja też przyznam szczerze, że na pierwszym miejscu umieściłbym swoją własną cielesność. O tym mówi też Słowo Boże i już nie będę tego przytaczał. Wiem, że też tutaj było parę tygodni temu właśnie o tym bojowaniu, bo że można bojować samemu, z tą albo wespół z braćmi i ksiądzami. Mówię brać, mam przytoczyć się was w kościół. To chciałem powiedzieć tylko, że też, yy, bo mówimy też, że czasem że mamy błędną naukę na ten temat. Ale też możemy mieć błędną praktykę. I chciałem powiedzieć właśnie, że, yy, żebyśmy mieli złudzeń, że wszyscy, prawdopodobnie, że, nie no, wszyscy, że wszyscy pojmujemy z tą swoją własną cieleskością. I chodzi o to, żeby nie udawać niczego, żeby jest taka, może być taka maniera, ale ona jest często w kościele. Nie wiem czy u nas, ale jest, Jak człowiek też nie jest z tego wolny że wiecie, udaje no, jakby pewną taką świętość i to, to udawanie świętości to raczej znaczy stawia yy, bariery, to przeszkadza, żeby się wiecie, otworzyć, dotknąć yy, spraw, żeby wspólnie yy, no, przekładać jakiś problem, żeby wspólnie zawołać do Boga, żeby wspólnie zaświadczyć, w też, no też są takie problemy, innego rodzaju, ale płynące z tego samego miejsca, czyli z cielesności, którą no, mamy codziennie jak to przybijać do tego krzyża. Ja nie jestem chyba w połowie tej drogi, tej nauki o tym, co to jest codziennie przybijać, ale słowo może tak mówić codziennie, czyli ten stary cały czas łazi, ten stary człowiek i mamy, mamy przybijać. I to jest co innego niż zdobienie, no, niż to co Chrystus dla nas w górze walczy. To jest jakby, yy, to jest trochę inny temat, ale oczywiście powiązany bardzo mocno. Okay. Yy, to chciałem tak właśnie ten pierwszy punkt powiedzieć, cielesność, że to jest, żeby, żeby tu spojrzeć tak, tak, na to w ten sposób, żeby tego wroga rozpracować. Bo jak chcemy dobrze wojować, to trzeba rozpracować wroga. Potem trzeba rozpracować bronię. Czyli czym bojąc Mamy co? I z całej zbroi w Słowie Bożym, nie? To jest wszystko ważne, żeby się ostać na tej drodze i żeby przynosić prawdziwą chwałę Bogu, bo chodzi tak naprawdę o chwałę Bogu. Wierzę, że tego chcemy. Wszystkie dzieci Boże, tego prawu Chwały Bogu. Ktoś chce coś powiedzieć? No. Czas leci, nie? O, czas, czas <laughs> nie? wiem, jak u Was wygląda ta fala Generalnie macie taką praktykę, czy macie taką praktykę wspierania się w tym bojowaniu z drugą osobą. Czy ktoś z Was na przykład walczy sam ze swoją dzielesnością? Ze ja chciałem podpowiedzieć tylko właśnie to, że dobrze jest walczyć z kimś jeszcze. Nie? To nie chodzi o to, że to jest gwarancja sukcesu, że zbieramy sobie. Półko to na pewno Bóg nas tutaj wysłucha. W wielu przypadkach u mnie osobiście działało to tak, że gdy pojawiały się te myśli, żeby właśnie gdzieś, nie wiem, odwrócić się od tej prostej drogi, prostego myślenia i gdzieś te myśli nie ciągnęły w innym kierunku, to zatrzymywałem się i się modliłem, czy mogę. Po prostu proszę Boga o jego zwycięstwo. I mówię szczerze, Panie Boże, ja już e, jak ty mnie teraz nie wybierz, nie masz zwycięstwa ze swojej mocy, to Ty wiesz, że ja upadnę, że zaraz po prostu pójdzie pana Przysiana, a nie tam, gdzie Ty chcesz. E, I mówię tak ze względu na doświadczenia, że to było niejednokrotnie, że po prostu upadam w swojej cielesności. Upadam, upadam, upadam, ale chcę jedno powiedzieć, że wtedy, kiedy w ogóle się do Boga, to nie było jeszcze tak. I to już, no nie wiem, upadków mam milion chyba na koncie lat już, na tej drodze też trochę, nigdy nie było tak, że jak się mówiłem, o bo Boże zwycięstwo, żeby żebym upadł wtedy po tej w, ten, w ten. Nie wiem, czy wy takie macie doświadczenia, jak to działa u was. Po prostu powiedzcie mi, bo ja nie wiem, czy mówię rzeczy jakieś dziwne, ale wtedy, kiedy nie proszę Boga o pomoc, zawsze upadam. Wtedy, kiedy proszę, to nie upadam. I teraz pytanie, dlaczego zawsze nie proszę? Dlaczego zawsze w tym momencie, kiedy Ciele się staję w takim miejscu yy, gotowy do mówienia? No właśnie, nie staję yy, bardzo często, bo znowu to wynika z mojej słabości. I wtedy rozmowa z kimś bliskim, bo no ja mam to szczęście, że y, mam bieżącą żonę. Mam to szczęście, że jestem też blisko z niektórymi braci, z którymi mogę porozmawiać. W chwili kryzysu y, niejednokrotnie. To y, oni mnie właśnie do tego miejsca modlitwy przyciągali. Mówili, no to się mówi. Prosta rada, nie? Niektórzy nie upośmiewają czasem bo o rada, nie, to się mówi. No ale taka rada, to jest taka rada. Powiedzcie, jak to u was działa. Czy, czy to tak samo? Bo ja chcę powiedzieć, że Bóg jest dobry, że za każdym razem, kiedy go prosiłem, o to mi Ja po prostu powiedziałbym to w jednym zdaniu. <śmiech> tak, sam po sobie. Tam, gdzie kończą się po prostu moje możliwości, a jemu zaufałem, zaczyna wpracać łaska Boże i ona po prostu stwarza sytuację taką, że po prostu zaczyna wychodzić z tej złej jakiejś tam po prostu sytuacji. Mhm. Pracze, jeszcze otrzymamy 15-20 minut. Ktoś chciałby zabrać głos, śmiało, jeszcze wiele osób nic nie mówiło. Zachęcam. Chcieliśmy jesteśmy nerwowo takie rzeczy, nie śmieję, wiecie, śmieje nerwowe, tak jak, nie? Nie, nie się z moich tylko nerwowo, że Nic w lustrze nie widzę dobrego, nic yy, godnego, nic takiego widzę, co teraz mógłbym popatrzeć w korusę i powiedzieć, o przypomniałem sobie, jestem moim dzieckiem. Lepiej, że patrzę w lustro, co sobie że jestem wiecie, trochę, nie. Gdy rozmawiam z innymi braćmi się najczęściej też nie słyszę, o bracie, ty to jesteś, wiesz, <głosy> dziecko Boże, super brat jesteś, nie? Czasem może gdzieś tam, ale takich rzeczy nie, ja tak rzeczy nie słyszę, bo, bo, bo właśnie taki super to nie jestem. nie? Natomiast ta godność, od której my, my musimy to rozdzielić, nie? Bo to jest świadectwo Słowa Bożego, ono jest pomimo tego, co my widzimy w fizycznym zwierciadle. Czyli jeżeli ja widzę lustrze no zwykłego człowieka, a chcę wiedzieć, co Bóg o mnie myśli, to muszę zobaczyć, co mówi o mnie myśli, Nie? No to tak trochę jest, że ta jest prawdziwym zwierciadłem. Jeżeli ja tam zobaczę, kim jestem w Boga, to muszę na to powiedzieć Amen. I na to, nawet wiesz, to nie też muszę, że wszystko mnie mówili, że to jest nieprawda, ale Biblia mówi, że to jest prawda. To jest jakiś taki cudowny też mechanizm działa, że jak jestem blisko Boga w rozważaniu jego słowa, gdzieś tam co, najczęściej widzę, jaki Bóg jest, ale co jakiś czas też zobaczę, kim ja jestem w nim, no to robi mi się dobrze na sercu. W takim sensie, że słyszę te słowa od Ojca w niebie i jestem mu za nie wdzięczny. Nie kłócę się z Nim, ja jej nie mówię, a ty mi mówisz, że mnie kochasz, że nic mnie od twojej miłości nie oddzieli, ale ja myślę inaczej, bo patrzę na swoje życie, bo patrzę w swoje usta, nie? Gdy nie mam społeczności z Bogiem w rozważaniu Słowa Bożego, to częściej patrzę w te fizyczne i się daję przekonać temu, co widzę swoimi oczami a im częściej jestem skonfrontowany z tym, co Biblia mówi, tym częściej oczy wiary działają i te oczy już fizyczne nie, nie nakładają tej, tej fizyczności na to. I jak my mamy pamiętać? My jesteśmy w Bogu, jeżeli będziemy Boga słuchać przez to, co Boga słuchać. Słowa. No, to się do tego płac ducha jeszcze dodać, którego wystałeś kiedyś w Tak, tak. On tak. że jesteś w dzieckiem, i wiecie, ja to tak chyba bym właśnie utożsamił ten włos Ducha z tym, co te moje oczy wiary zaczynają widzieć, bo to nie są moje oczy. To, co mnie przekonuje o tym, że, że Bóg mnie kocha, że mnie akceptuje, że mnie przyjął i, i chce ze mną spędzić wieczność, to absolutnie nie wynika z wnioskowania mojego życia, jakie obserwuję tutaj, to wynika z wnioskowania z Biblii wierzę, że to jest głos duchowy, że Bóg właśnie przez ducha tak, tak do nas mówi. Ale jeżeli nie będziemy słuchać tego głosu w takim sensie, że no nie będziemy czytać Biblii, nie będziemy w modlitwie tych słów rozważać, no to będziemy słuchać tego, co nasze uszy fizyczne mówiło. A właśnie ze świata newsy są takie, że Ty jesteś taki sam jak my. Ty niczym się nie różnisz, może nawet w świecie Ci lepsze pokaże niż Ty jesteś. No nawet na pewno. bo to jak ja nie tych głosów tylko słuchać, a nie słuchać tego, co mi mówi, to musiałbym się być przekonać. I często tak wiecie jest, że okresowo dajemy się przekonać tym naszym zmysłom. I znowu tutaj brat i muszą to wyłapać. Jak życie zaczyna schodzić na niższy tor, niż mógłby być, to ten, kto jest bliżej, musi to wyłapać i musi powiedzieć Powiedz mi, bracie, kogo Ty słuchasz teraz, aktualnie? nie? Kto do Ciebie przemawia najczęściej? Czy Bóg przez Bóg, tak, ze swojego słowa? Czy może właśnie dałeś się tym wszystkim rozpaczą, tym, tym ciemnością jakoś tam się zbałamucić na chwilę, mam nadzieję. Mam nadzieję, że na chwilę, żeby nie za długo. Bo można utonąć w świecie też w sensie utopić no, się w tym smutku długo no, i takie życie trochę tak które tu u nas ciągnie. nie, nie obchodzi. Doświadczacie bracia, książki czasami tego, że dajemy się zwołować śmieci tego świata, a potem, wywracamy wracamy do tego, co mówi słowo Boże, bo Bóg nas uwalnia z tych, yy, Oszust świata to w czasie tego, mówcie, bo ja myślę, że to nie jest schizofrenia, bo ja tak wierzę, że tak jest, ale wiecie, jak czasami mówimy ze świata, to oni mówią, że ty sobie wkręcasz, bo to świat tak tylko umie wytłumaczyć, oni ja powiedzą, ty sobie to tam, dziś sobie mówisz tak, jutro tak, masz lepszy humor, to dziękuję Bogu, masz lepszy humor, to, to mówisz, że to twój stary człowiek, ale ale by się z pościelanką... Bo, bo to tak działa chyba. A jak u nie działa, to powiedzcie. Mówcie, powiedzcie, Paweł, mogę? Zamówisz. mówisz. To już nie mało czasu za sprawę, a ja zazwyczaj potrzebujemy do ospoły. <grychy> tak. Ale nie, po to, to, to że z tego, że... To, Bisz, to, że, to, że to, prawie to. całą na tą stronę, to, że nie jestem dyspozycyjny na to, żeby tutaj pół godziny zajęć, ale tak ja słuchałem tego wszystkiego, Chciałbym usłyszeć coś na temat duchowego wzrostu. To nie usłyszałem i dlatego postanowiłem jeszcze ten mikrofon. To wszystko co bracie Ty opowiadasz jest prawdą, Tylko tak nie może trwać cały czas. To nie może być tak, że mam 30 lat na sobą yy, wiary i dalej mam takie problemy. Przeczytajmy sobie listy, listy do Koryntianu. Oni byli ubogaceni łaską i wszystkie dane, jest tam napisane, w pierwszym się kłania. Więc byli ubogaceni wszystkim, otrzymali wszystko, co należy do tego, aby żyli w do jak należy. A jednak ja po prostu ten wzrost urodnie nastąpił i wiemy dobrze, że tam różne rzeczy się działy. I teraz mi wydaje, że każdy z nas musi sobie zadać to pytanie. Przygotowanie na małżeństwo i to nie wiem ile, jeden rok drugi, dwa. Jeżeli jest to na początku to wszystko, o czym tu dzisiaj słyszałem, ma miejsce, to okej. Okay. Mogę się zgodzić, że po prostu jeszcze nie jesteśmy wzmocnieni, yy, nie słyszeliśmy na wszystkie tematy, które mogą nas dotykać. Jeszcze nie poznaliśmy słowa Bożego na tyle, jak powinniśmy poznać. Ale jeżeli to sporo przychodzimy Mając już 30 lat wiary, czyli jeszcze więcej. I po prostu dalej mamy ten no to musimy się zastanowić nad tym, czy będzie nastąpił zaraz dochody. Czyli ja dzisiaj mam na tyle w sobie wiary i siły, bo my jesteśmy wyposażeni. To co tutaj zostało na początku powiedziane, to było cudowny temat został ruszony przez brata I to zostało tak troszeczkę później poszło zupełnie. Kierunku. A przecież Paweł mówi, że my jesteśmy z my niecielesnymi środkami. Ja nie. Po prostu mamy poleż do grupy. I pewnie jestem o przedstawiony, więc ja sobie nie w takiej sytuacji i niech to nie zabrzmi, znaczy że jestem święty. Nie, więc rozumcie, nie Też oczywiście e, propusy mogą e, do, do, do każdego. Pan, pan, pan tego świata nigdy nie podpuści i będzie walczył. Tylko, że napisane, że mamy dać podpór. Przeciwstawcie się, jest napisane w razie. Więc skąd mam się przeciwstawić? Wratu, siostrze? Nie, to już oszatana. Na pewnym razie jest napisane, przeciwstawcie się, a ucieknie od was. Więc nie mamy tą Więc Jezusie w Chrystusie, że mamy się przeciwstawić, jeżeli pojawia się coś yy, złego. W moim życiu wiele, wiele, wiele mogłem do mnie mówić, ile różnych rzeczy, rzeczy yy, postawiane na mojej drodze, żeby po prostu nie spodwiesz Boga. Ogromną warte stoczyłem przez te lata życia, bo mam już 60, które żyję z mocą do września. A od dziecka jestem bieżący. Za razem czuję, że z Dominam 17,2, nawet 18 lat. I od tamtej pory idę za panem. I nie było takiej sytuacji w moim życiu, że po prostu ulełbym jakimś popisom. Dlatego sorry, ja tego nie bardzo rozumiem, bo mogą do mnie docierać różne liczba. Tak, tak, ale zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie. I po prostu, jeżeli ja stąpię do mnie to ja mogę wtedy dać potwórzłemu, mogę być wspaniałym ja przykładem dla innych moich i sióstr, mogę im również ich czegoś nauczyć. A czemu ja mogę uczyć, jeżeli będę miał takie problemy? Jak mogę wyjść w ogóle na tę Jeżeli w moim życiu toczy się coś takiego, że ja ciągle upadam, wstaję, upadam, wstaję, to Zastanówmy się nad tym, moi drodzy. Sorry, ja nie chciałem zainteresować miejsca, czasu, bo ja po prostu mam w ogóle problemy ze się od tego czasu i dlatego nie wszystkie myśli może, które chciałbym, które są w moim sercu, mam, mam jakąś tam wiedzę i jakieś doświadczenie, ale być może nie, nie jestem w stanie teraz ze względu z względu do przekazać te rzeczy, które chciałbym, ale wierzę, że, że to co najważniejsze, to Pan Bóg na tym mi pomógł, że mogłem po prostu coś w tym temacie powiedzieć. Zachęcam do przeczytania i do tego, żeby wzrastać w Bogu, bo bez tego i uświęcenie, ten bez uświęcenia nikt nie ujrzykamy. Więc to wszystko prowadzi do tego, żeby po prostu nasze życie uświęcać, walczyć, a mamy możliwości. Pan Bóg nas cudownią oddarował. Nasi yy, senatowi bracia nie mieli świętego chwilego i nie wybrałem, jak wiemy dobrze, być to mi proroky na pewno. Ale zwykły człowiek, tak jak ja dzisiaj, zwykły człowiek, który już w tamtych czasach nie miał nic dla świętego, a dzisiaj mam. dlatego mieszka w moim sercu i mam ten oręż, który mogę walczyć, który mogę się przeciwstawić złemu. To on ucieknie ode mnie. To było powiedziane, że szatan do nas u nas jego przystępu. Moi drodzy, mówimy cały czas i rozumiem, że to, co było powiedziane, to było powiedziane dzieci Boże, które po prostu są blisko Boga. Owszem, tak jak powiedziałem przed chwilą, przeciwstawiamy się. Ale jest też taka sytuacja, że dzieci Boże upadają w grzech, nie pokutują z tego i po prostu otwierają z złego I wtedy szatan stara się takiego człowieka zniszczyć. Czyli... I tutaj jest moment taki, że ile z ile różnych w świecie rzeczy, które po prostu szatan jednak bardzo dostęp do ludzi, i, i, i wykorzystuje, manipuluje i stara się je zniszczyć. Do nas nie ma dostępu do momentu, kiedy imu nie otworzymy tak zwanej krótki. Nie jestem w stanie teraz brać uwagę, otworzyć pisma świętego i udowodnić, że y, sobie Bożym są takie przypadki. Także przykro mi, ale temat do przemyślenia. wiem, czy to dobrze usłyszałem, ale od 17 roku życia jak jesteś wrzący do dziś, a nie razu nie uległeś pokusie? No... Nie uległeś, nie zgrzeszyłem. Na no, a to tak jest dziwne? No ja uległem nie raz. No. Ja nie chciałem, żeby tak zabrzmiało, ale po prostu jako młody człowiek dałem swoje życie szczerze, bo to też jest ważne. Ja ten temat poruszałem kiedyś chyba. Mówiłem o tym, że Problemy z w większości są z tego tytułu, że tak naprawdę yy, większość ludzi, yy, może nie większość, nie, nie będzie tutaj ustawa, większość, czy większość, ale dużo, część, duża część ludzi tak naprawdę się nawraca do Boga. I tu jest problem podstawowy, przede wszystkim dotyczy to, yy, tak jak ja wypracałem się od dzieci bieżących, i rodziców bieżących i moje pokolenie, które też się, to niektórzy nie nawrócili się jak należy. Pracując w zborze w lewnicy spotykałem się często z ludźmi, którzy po prostu przychodzili z różnych powodów. Były to czasy komuny komu komu na przykład, ktoś po prostu został przez kogoś zaproszony do zboru, zobaczył, że jak mają jakieś lepsze samochody, z coś w tym rodzaju, który chciał, żeby po prostu no, to towarzystwo się yy... Dobrze się czuł, i fajnie, później po latach dowiedzieliśmy się, że dowiedzieliśmy się, że. dowiedzieliśmy się, że, że przyjścia do, do, do zboru nie były takie jak należy. Często ludzie nie Pani przychodzą do zboru i nie wiedzą, aby, czy mają się upamiętać ze swoich grzechów, czy mają to wyznać przed Bogiem. Po prostu przychodzą tacy, jacy i tacy są w Boży. Dlatego mam mówić, w niej wyborach z takimi ludźmi. I dlatego, no, nie wiem. Ja, Słuchaj, a bo pan mało czasu, a chciałbym też jeszcze raz sobie zadać pytanie. Czyli nie zgrzeszyłeś, odkąd się prawdziwie nam no, no, no nie zgrzeszyłem. nie, nie zgrzeszyłem. Chcę chce wyjść tą drogą, żeby nie grzeszyć. Słowo Boże mówi, yy, że dzieciątka nie grzeszcie. Tak. Ale jeśli Wam się zdarzy, tak, to... macie się w niebie. Ja raczej jestem osobą, po której się zdarzyło i zdarzę niestety. I idę wtedy do Pana. I, I ten, kto mówi, że grzechu nie ma, no, no, czy nic Boga kłamców, ten sam w mówi. Więc no, tak, tak. to nie musimy się o tym poznać, żeby tak, tak, tak, zrozumieć, co masz. Ale co też po prostu pojęcie to, że nie zgrzeszył. Co to znaczy, że jest też, jeżeli na przykład wasza myśli, że na to coś może pomyślałem o kimś niewłaściwie i to uważasz za grzech, albo powiedziałem, gdy powiedziałem że się na przykład nie na, na temat czyjś i to też jest grzech, no to tak, to mi się zdarzyło, za co przepraszałem, za co yy, pokonałem przed Bogiem. Ale nie trzeba się lepiej poznać. Że... Ja rozumiem, się no, nie poznać. Tak, ale tak, no, tak, tak. tutaj mówiliśmy cały czas na temat, bo mówiono o pokusach. A mówienie o kimś na przykład niewłaściwe zdanie, wypowiedzieć na jakiś temat, to nie jest popusa jakaś związana na przykład, że ja byłem duszony przez, pod jakimiś, nie wiem, przez kobietę, przez inne sytuacje, inne strzeszyły mi nie co do więc ja, mówiąc, że w Rzeszów, ja tam było poruszane, bo, bo było poruszane głównie pokusy. Mogę teraz powiedzieć, sekunda, każdy z nas z innymi porządnościami walczyć. Ja akurat w nic się tak nie mówiłem, nie wiem, dlaczego to krzykuję, znaczy? Ale to nie rozumiem, to nie rozumie, to nie rozumiem. może jest... ja ten temat tam bym poruszać za tydzień na brateckim? Ale to jest ja Boże, mówię, co? Może żeby się tutaj nie rozjechali. Bo my się nie rozjedziemy. My musimy tylko no jedną rzecz pamiętać. Każdy z nas z czymś innym walczy. I ja być może jest ktoś na przykład wśród nas taki, który jak jedzie samochodem, to jego ciało e, kusi go, żeby powiedzieć, jak jeździsz w baranie. Na no, no, przykład ja To jest pokusa. To jest pokusa. To jest, to jest no ale ja traf, że jeszcze jestem rzesznikiem. Czyli... Chodzi o to pokus. Po też, co Bibia na temat tego, wiesz? Ja myślę, że to nie jest tak, że my nie musimy wzrostu duchowego. Prawdopodobnie, gdybyś poznał większość z nas przed nawróceniem to byś tam nawet nie chciał wcielić. Myślę, że wzrost jest duży, na ile Bóg oczywiście pozwala. A kwestia taka, że Kościół ma problemy z walką z to jest fakt. I myślę, że nie ma co tutaj układać... Yy, no tak, jakby należało, by właśnie już ciścić. A jakie porządliwości, na jakich porządliwościach mówimy? Bo jeżeli my e, ulegamy porządliwościom, że na przykład yy, miałem takie sytuacje w swoim życiu, że byłem pięknym młodzieńcem i, i, i zły, podsunął mi piękną kobietę, jeżeli ja stydzę, ją ją by w tym pokusie, no to, nazwijmy, że w pojemieniu zrzeszyłem, Przecież... więc... Yy, pytanie, ja się y, tego rodzaju... A które jest dorsze kierowcy, który ci zajęcie drogę? To wiesz, my... No, jeszcze ja nie chciałbym tutaj w tak. no, kategorii, które jest dorsze... Bo są może... Także patrzę Także. chodzi. Bo będziemy ciało. A, tak, tak. zapije, ten był oliwa I po prostu, no będzie nam moralne takie, wiadomo, tam swoje przemyślenia, gdzieś takie coś w górze. Przecież przeprosi, to tylko tam pomęczy, ale jakiś no, rzek mają różne konsekwencje. Możemy tak to nazwać sobie, ja mówię, słysząc o możliwościach tego świata, miałem na myśli cudzołóstwo, pijaństwo, przeteczeństwo tego, tego, tego typu rzeczy. Dlatego na raz, rado, że nie zgrzeszyłem, powiedziałem, że nie ma. Ja czerwony ferran chciałem. <śmiech> ja czerwony ferarium działam. Nie, bo to jest właśnie, że każdy różnie. To jest... No to nie mówię. Ja się, ten sposób, że tak zostanie, że takie rzeczy teraz zrobić, kategorię z tego, który drzew jest cięższy, który jest lęższy, to ja bym to nie chodził, bo są pewne rzeczy, które panu będzie sądził w dołożniku, w popieszynku będzie sądził Panu I dlatego tutaj ja nie chcę powiedzieć, że który drzew jest lężajszy. Więc jak widzimy, niektóre tematy wymagają chyba mniejszego drona i wtedy spokojnie możemy wymieniać te myśli i jakby uściślić. Dobrze, że tutaj padło w to pytanie, bo to rzeczywiście zabrzmiało tak, jakbyś był bezgrzeczny. Tak to zabrzmiało, jakbyś w ogóle już nie grzeszło od narzucenia, co raczej, no jak widzimy to ja cały czas mówię jeszcze raz, że po prostu dla mnie to co bardzo poruszał ten temat, że porządliwości tego, tego ja świata... Słucham, to tyle... porządliwość nie, nie dotyczy wyłącznie sfery seksualnej. Dotyczy sfery porządliwości oczu, porządliwości ciała. Oczy, to też jest... O, więc, więc kiedy, kiedy jesteśmy, mamy porządliwość chociażby wywyższenia się jakaś pycha się w naszym ja to jest porządliwość diabelska. Nie? Diabeł miał tą porządliwość, żeby być jak Bóg. Więc tutaj to słowo porządliwość jest szerokim słowem, które obejmuje różnego rodzaju aspekty odstąpienia od prawdy Bożej, odstąpienia od tego Wzorca Chrystusa. I tutaj wszyscy wszystkich diabeł. I 7 rozdział mówi nam o tej walce, która dotrzymała się życiu apostoła Pawła. Tutaj też oczywiście można dyskutować, czy Paweł mówi o osobistym w daraźniejszym doświadczeniu, czy wspomina jakieś doświadczenie w przyszłości, ale używa czasu wyraźniejszego. Mówi o pewnej walce, która toczy się. My mamy tutaj różne inne miejsca, które wskazują na, na ten bój. Myślę, że tutaj to, o czym mówimy, nie mówimy o to, żeby teraz się z tym pogodzić, żeby to zaakceptować, żeby teraz uznać, że już tacy jesteśmy i dzięki Bogu, że Pan Jezus za nas umarł i wszystko będzie dobrze. Raczej właśnie, tak jak Paweł mówi, jeżeli toczymy ten bój, toczymy tę walkę, to ważne jest, że jeżeli nie dajemy rady w pojedynkę, bo są takie grzechy, z którymi po prostu wyznaliśmy je i faktycznie odnosimy zwycięstwo. Ale są inne słabości w naszym życiu, z którymi latami możemy toczyć bój i ponosić klęskę, I Myślę, że wtedy dobrze jest jednak mieć zaufanego brata, zaufaną siostrę z którymi możemy się podzielić, tak jak ja pobówię, wyznawajcie grzech i jednym i yy, Przyznać się, że nie radzę sobie z tą sferą czy z tamtą sferą mojego życia i potrzebuję mu potrzebuję wsparcia, czasami yy, właśnie porozmawiania, Dziś może czegoś nie rozumiem, może czegoś nie widzę, tak więc, więc tutaj jakby w tym kierunku, jak chciałem, że ta nasza wcześniejsza rozmowa zmierzała, żeby pokazać nam, żebyśmy też nie wytrzynił tych wojów sami tylko, ale po to też dbał nam siebie jako Kościół, byśmy wzajemnie się tym wspierali. I nie oczekujemy, że teraz tutaj publicznie każdy będzie opowiadał o swoich pożyniwościach i problemach, tygodniu, bo to znaczy nie przyniosło budującego skutku, natomiast ważne jest, żebyśmy mieli zaufane osoby, zaufamy osoby, z którymi możemy szczerze rozmawiać o tym, gdzie jesteśmy. Z czym się zmagamy, prosić o modlitwę, wspólnie się bawić. Więc ja to, że to, że to w takim kierunku było powiedziane, a nie w kierunku takim, że no się z naszą cielesnością i żyjemy w cielesności, no nie, absolutnie nie że do tego piłeś, jeszcze do tego odbiłeś, tylko do, do w ten sposób historię, jak to się nazywa. Nie, nie, nie. Zresztą z tego słowu, proszę Do czego tego się odnosiłeś? Do niczego nie odbiłeś, bo po prostu nie usłyszałem właśnie miejsca z rozruchem duchowym. Bo ja się z nami zgadzam, to przepraszam, jeżeli po prostu zostałem do zrozumiany. Ja cały czas to myśli taki brzeg, bożby tego ciała, wiecie, tylko Borszy, to to, rodzaje, to gra, jest rodzaju. to powiedziałam, kiedy gra, że nie zrzeszyłem. Ale też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli na przykład mam problem, jestem bieżącym 5 lat przykładowo, i mam problem z tym, że ktoś zajdzie mi drogę, muszę to zdyzywać, i to trwa przez następne 5 lat, i przez następne 5 lat, no to chyba się teraz zgodzicie, że coś tu jest nie tak, że powinniśmy zrobić z tym porządek. I o tym mówię to mi głównie chodziło po prostu, jeżeli mamy, możemy mieć problemy różnego rodzaju, ale jeżeli mamy już jakiś stać wiary za sobą i dalej mamy swój problem, no to jakie, czy sobie to nie było, czy porządliwość taka, czy siaka, czy opaka, to to nie powinno mieć miejsca. Okay. Mojego zrozumienia. I, I o tym też tutaj właśnie ja mówimy. Nie, też mnie bo taki czas tak. mnie bardzo. Dużo jest żyje w ogóle, za sobą bardzo dużo przejechałych kilometrów. I po prostu też spotykałem różne pracy na drodze i nie powiem, że byłem w tym momencie, święty, też nie tego No ale nie może to być tak, że nie dzisiaj też to tego to. Myślę, że to, jeszcze, jeszcze trochę tak, że ta walka z chwilą no niestety, tu mam złą wiadomość dla wszystkich, którzy myślą, że przyjdzie taki czas, że teraz coś się nie obejrza, Ta walka będzie do końca życia I tak? Jeżeli dzisiaj sobie poradziłem z porządliwością seksualną, za tydzień poradzę sobie z nałogami, za trzy tygodnie poradzę sobie z tym, że nie będę krzyczał na kierowców, to za cztery tygodnie coś innego z mojego ciała wykwitnie, jakiś kwiatuszek się pojawi, z którym po prostu będę musiał walczyć. I naszym celem nie jest teraz to, żeby się przekonać, że osiągniemy tutaj taką dojrzałość w Bogu, że już moje ciało nie będzie ciążyć, tylko żebyśmy wspólnie znaleźli i przypominali sobie, że są mechanizmy, które działają. My o tych mechanizmach mówimy, one będą zawsze ważne, czyli modlitwa, prośba Boga o wsparcie, czyli w społeczności, w której nie będziemy już czarowali rzeczywistości, ale mówili, jak jest, po to, żeby siebie wspierać. I też nauka, która będzie odzwierciedlała naukę Słowa Bożego, a Słowo Boże nas uczy, że my jesteśmy na drodze do świętości, a nie, że w pewnym momencie osiągniemy stan, w którym już będziemy tylko święci. Paweł Bogu taki stan nadchodzi, ale w po drugiej stronie, gdy zobaczymy Jego twarzą w, twarzy, w twarzy, i będziemy do Niego podobni, a tymczasem toczymy Bóg. I tak jak Paweł też, już łącząc swoje życie, mówi, dobry bój bojowano. I też w innym miejscu mówi, że on chociaż innym głosie Ewangelię, to nie oznacza, że on teraz już sam tu nie toczy bojo, ale mówi wręcz, zadaje ciągle swoje ciałem te ciosy i e, walczy z tym wszystkim, co stanowi dla niego zagrożenie. Mówi, aby będąc zwiastunem dla innych, sam, sam nie został zdyskwalifikowany. Więc tutaj, no, myślę, że się zgadzamy i rozumiemy po prostu. Jak się spotkamy w sobotę o 15:00 w braterskim gronie, to dościgmy te tematy, bo przed nami, bracia, pamiętacie temat y, tego, co się stało z człowiekiem po upadku w grzech, Tak, w sobotę o 15:00 w braterskim aby się spotkać i rozmawiać y, o tym, co grzech y, zmienił w ludzkiej naturze jest konsekwencją upadku człowieka w grzech. Co Biblia ja ma na myśli, kiedy mówi, że jesteśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, czy inne tego typu sformułowania. Więc w sobotę tutaj w gronie bratarskiej będziemy, mam nadzieję, ten temat owocnie rozważali i uczyli się i rozsądzali stan upadłego człowieka, a później Buda zrobimy kolejny krok żeby zobaczyć, co Bóg uczynił, żeby nas z tego stanu wyrwać i przemienić, i jak ten proces się odbywa, jakie zmiany następują, w tak, dalej, tak dalej. Czyli tutaj chcemy się wspólnie w gronie pracy zajść, a jak już dojdziemy do jakichś już wspólnych wniosków, to się tu podzielimy nie? przed całym zborem. Ale wiem, że to są jedne z takich tematów, które dużo łatwiej się omawia w mniejszym gronie, bez mikrofonu i bez transmisji. Tylko jak siedzimy przy stole, możemy sobie wyzwinić. Tak, coś możemy do siebie mówić. Powstaniemy, kochani, jeszcze załownicy. Zasiewamy jeszcze jedną pieśń. I będziemy przystępowali też do stołu Pańskiego. Wielkie za Twoje dzieło, za Twoje zwycięstwo, za Twoją mękę i śmierć, za pojednanie nas z Ojcem, usadowienie nas w Tobie w okręgach libijskich, otarzenie nas wszelkim błogosławieństwem niebieskim, uczynienie nas królewskim kapłaństwem, rodem wybranym, narodem świętym, ludźmi oddzielonymi od tego świata. Dzięki Panie, że już nie należymy do tego świata. Nie jesteśmy częścią tego upadłego systemu, ale jesteśmy Twoim ludem odkupionym na Twoją własność, aby Ciebie wysławiać, aby o Tobie składać dobre świadectwo, aby Cię wielbić i Ciebie I modlimy się, aby to dzieło Twojego zbawienia w coraz większej i większej mierze było widoczne w naszym życiu, aby było coraz więcej w nas Twojej chwały. Abyśmy zewlekali się tego starego człowieka wraz z jego porządliwościami, a przeoblekali nowego na podobieństwo Chrystusa. Abyśmy byli w myśli Chrystusowej i aby nasze życie owocowało w owoc sprawiedliwości, owoc nowego życia. Prosimy, kontynuuj to dzieło w nas i też rozumieć, co się dzieje w naszym życiu. Ucz nas rozmawiać o tych rzeczach, zgłębiać te rzeczy w półsłowie i być dla siebie pomocą, wsparciem, studowaniem, zachętą, kiedy toczymy razem przez ten bój, kiedy wspieramy się w tym bójm, podtrzymujemy się i kiedy upadniemy, zachować to ale jeśli by ktokolwiek żeby żebyśmy my, którzy jesteśmy duchowi, umieli podnieść takiego duchu odbytności, pomóc wesprzeć, przyprowadzić do pokuty, przyprowadzić do odnowy, aby nikt z nas nie został w tyle aby nikt z nas nie zgorzpiał, nie odpadł od żywej, wiary od żywej nadziei, ale byśmy trwali w Tobie i wierni za Tobą podążali do samego końca. To pomóż nam, tak, pani Panie i prowadź nas. Wracamy serca ku Tobie, ku Twemu dziełu zbawienia, ku Twojej ofierze, która raz na zawsze złożona tam na krzyżu Golgoty stanowi wystarczającą, doskonałą ofiarę, przez którą jesteśmy w pełni uświęceni, w pełni oczyszczeni, uwolnieni, zbawieni. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Boży Syn, który umarł i zmartwychwstał, wstawia się za nami przed obliczem Boga. Dzięki Ci za to wielkie dzieło, Panie, którego jesteśmy uczestnikami i którego mocy możemy doświadczać już dzisiaj, tutaj, teraz że nie pozostawiłeś nas w miejscu, w którym nas znalazłeś, ale rozpocząłeś w nas dobre dzieło przemiany, przekształcania nas na Twój obraz z chwały w chwałę, co czynisz przez Twego Świętego Ducha, którego nam dałeś, który w nas zamieszkał. Panie, wielbimy Ciebie za to wielkie zbawienie i daj nam dzisiaj, kiedy będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, zwiastować Twą śmierć, na nowo przypominać sobie i ogłaszać sobie wzajemnie i w tym duchowym świecie to, że nie jesteśmy już tym, kim byliśmy, ale jesteśmy Twoimi dziećmi, odkupionymi Twoją drogocenną, krwią. już nie należymy do siebie samych, należymy do Ciebie. Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym życiem, ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszym zbawieniem. Prosimy, Panie, mów do naszych serc i daj nam radować się i weselić, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj nam radować się i weselić, że należymy do Ciebie i że w Tobie pokładamy całą naszą ufność. Po błogosław Prosimy ten chleb, pobłogosław ten kielich i działaj w naszych sercach przez Twego Ducha. Amen. Panie Jezu, Ty jesteś największym skarbem. I obyś nie był dla nikogo z nas jakimś tylko świecidełkiem obok innych świecidełek w naszym życiu, ale żebyś był skarbem, który przewyższa wszystko i wszystko inne w Twoim w Twoim świetle już tak nie świeci i nie jest takie cenne. Tak pragnę, żebyś Ty był w moim życiu największym skarbem i żeby wszystko inne było na drugim, na trzecim, na piątym miejscu. A Ty na pierwszym, Ojcze, pomóż nam w praktyce to stosować w naszym życiu. Te pięknie brzmiące słowa niech będą prawdą naszego życia codziennego. Amen. Amen. Amen. Amen. Bracia, siostry, jak zawsze zapraszamy tutaj do tego stołu. I niechaj będzie to czas dalej modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia, czy to w naszych sercach, czy na głos, jeśli ktoś chciałby się modlić, czy czytać jakiś fragment słowa. Zachęcamy do tego, ale niechaj każdy z nas ze skupieniem, z wdzięcznością, z uwielbieniem jest tego chleba i pije z tego kielicha, zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie oczekujemy Jego przyjścia w chwale, kiedy będziemy z Nim spożywać przy tej wielkiej uczcie baranka. Chwała panu Zapraszamy. Dziękuję bardzo za to, że w łasie uchwały, w łasie uchwały, w łasie uchwały, w łasie świętej się, że dzieciom Boże, się na nocy, może dzięki Dzięki temu Boże, że nie ma i też świadomość, że dzisiaj jesteśmy, Boże. Dziękuję Ci za Twoje wspaniałe obietnice, które są pewne. Dziękuję Ci za ostrzeżenia, które dajesz. Ale też Boże, jak sam powiedział, że nas nigdy nie może być, nas nie opuścisz Boże. Kocham Cię za to, Boże. Twoja święta krew nadal oczyszcza nas z wszelkiej z naszej wszystkiego, wszystkiego się to jak Boga Boże. I w tym jest nasze zwycięstwo, które jest pewne. Amen. Amen. Amen. Też Ci dziękuję, Panie Jezu, że tak mocno trzymasz, Panie, nas przy sobie, że pociągasz, że jesteś dobry. Panie, proszę o ten nadchodzący czas, tydzień, abyś uczył, Panie, chwalić Ciebie, byśmy, Panie, byli prawdziwie Twymi, Twymi chwalcami. Panie, chcemy się uczyć od Ciebie, Ty jesteś nauczycielem, My uczniami, Panie, daj nam we wchodzić na tą drogę. Panie, błogosławisz tą drogę. Chcesz, abyśmy taką drogą za Tobą podążali, Panie. Takie jest powołanie dzieci Twoich. Panie, pociągaj, prowadź, błogosław i chwała Tobie płynie, Panie. Ze wszystkiego. Amen. Amen. Amen. Panie, Mój Boże, z całego serca, pragnę podziękować Tobie za Twoją wielką miłość. Za 20 lat, w tym roku, w tym miejscu, z moimi siostrami mieć udział w tym sporze, który nastąpił w Staleczku. Dziękuję Ci za słowo, które nie możemy słyszeć. Dziękuję że mogę się zapoznać od tego stolika. Przepraszam za całe serce, że w coś niepotrzebnie się wypowiedziałem, bożemu oczyszczaj serca nasze Panie, i sprawiając siły, wzmacniając Pani, bożemu bardzo potrzebni jest Twoje wzmocnienie na każdym kroku mojego życia i proszę o lepiej, jak na zwykłe swoją świetną wychowaną w trynku, byli i dziękuję Ci za wszystko, za każdego brata, za każdą siostrę Boże. Dziękuję Ci za łaskę, za ten czas, ten cudowny czas, który mi dajesz, ten czas spokoju, który możemy wykorzystać do tego, uczyć słury, aby się właśnie włóczyć w Twoich spółk, aby się, Panie Może, abyśmy mogli być siłym w Tobie Boże, bo Ty jesteś naszą siłą, Panie, Ty jesteś naszą mocą Boże, dlatego twoje ręce, tutaj się życie nas wszystkich. Tak jak już tutaj wcześniej wspominałem, za tydzień, w sobotę zapraszamy wszystkich braci na spotkanie o piętnastej. Tutaj będziemy omawiali kwestie ludzkiej deprawacji, grzechu, upadku człowieka w grzech. Także mamy jeszcze tydzień na rozmyślanie w tym temacie, szukanie w Słowie Bożym i mam nadzieję, że będziemy mieli owocny czas wspólnego rozważania tego tematu i być może jeszcze innych tematów, które, które będą potrzebne, żeby je omówić. I za tydzień też będziemy w niedzielę rozważali Księgę Zachariasza. 14 rozdziałów, myślę, jednej z najtrudniejszych ksiąg Starego Testamentu. Zachęcam do kilkokrotnego przeczytania i rozważenia treści tej księgi, a za tydzień tutaj wspólnie będziemy przyglądali się tej księdze, jej przesłaniu. Pamiętajmy, że ona jest blisko związana z księgą Aggeusza, którą ostatnio omawialiśmy, więc ci, którzy nie byli obecni, zachęcam do odsłuchania, czy nawet jak byliście, to i tak już pewnie 90% uleciało, więc tamta treść, szczególnie te całe tło historyczne księgi Aggeusza, tutaj też jest aktualne dla Zachariasza, ponieważ oni w tym samym czasie prorokują więc Ja już nie będę powtarzał tego tła historycznego, żeby przejść do samej treści księgi, więc zachęcam Was do przypomnienia sobie odświeżenia tego, a jednocześnie też przeczytanie tej księgi Zachariasza, jeśli możliwe kilka razy. Nie jest aż tak długa, ma tylko 14 rozdziałów, więc jest najdłuższa z tych wszystkich proroków mniejszych, ale nie jest aż tak długa jak księga Izajasza czy Jeremiasza. Więc zachęcam do gruntownego zapoznania się i rozważenia jej naprawdę wielkiego poselstwa. I pytanie mam co do Agapy. Kiedy ewentualnie mielibyśmy jeszcze przed wakacjami zrobić ostatnią Agapę? Niech ja otworzę kalendarz. Dzisiaj mamy pierwszy drugi czerwiec, czyli początek miesiąca, raz, dwa, trzy, cztery niedzielę są przed nami. Ja myślę, że najlepiej byłoby zrobić 23, czyli za dwa, raz, dwa, trzy, za trzy tygodnie, ponieważ wtedy najprawdopodobniej też mielibyśmy chrzest. Są dwie osoby na razie do chrztu, chętne, czyli Dominika i brat Tadeusz, podzielą się w najbliższym czasie tutaj świadectwem przed zborem swojego nawrócenia i bracia i siostry też chciałbym, żebyśmy rozumieli, że celem tego ich podzielenia się świadectwem jest z jednej strony uwielbienie Boga i uczczenie Go w tym, co Bóg dokonał w ich życiu, a z drugiej strony to, o czym tutaj Piotr dzisiaj napomknął, żeby nie było sytuacji, że prowadzimy do chrztu osoby, które nie powinny być jeszcze chrzczone. Więc to jest zadanie nas wszystkich, bracia, siostry, rozsądzić. Słuchając świadectwa osoby, którą mamy ochrzcić, jeżeli uznajecie, że to się nie nadaje, że tutaj nie ma nawrócenia, że tutaj nie ma świadectwa wiary, no to konieczna jest pomoc tej osobie dalsza, rozmawianie z nią, wyjaśnienie, być może czas jeszcze modlitwy, pokuty tej osoby, żeby osoba, która wchodzi w wody chrztu, no była osobą odrodzoną, żebyśmy tutaj nie przykładali ręki do czegoś, co niestety zdarza się w kościołach, że w entuzjazmie, jakiejś tam chęci kolejnego przyjęcia członka no, się prowadzi do chrztu ludzi, którzy nie są odrodzeni, nie są nowymi stworzeniami. Więc po to też ta osoba staje tutaj przed zborem, żebyśmy my jako bracia, siostry mogli uradować się, jeśli jest naszym bratem, siostrą i, i powiedzieć chwała Bogu, to jest nasz brat, siostra, radujemy się ale jeśli jej świadectwo budzi nasze jakieś wątpliwości, niepewności, no to nie milczmy, tylko powiedzmy o tym, porozmawiajmy wtedy jeszcze o tym więcej, upewnijmy się. Wiecie, czasami te osoby stojące, wiadomo, są zjedzone stresem, nie zawsze wszystko powiedzą tutaj. My oczywiście jako starsi wcześniej rozmawiamy, upewniamy się, że są to osoby, które są gotowe na przyjęcie tego chrztu ale też nie chcemy sami podejmować tej decyzji chcemy też, żeby zbór usłyszał i powiedział swoje amen na tą decyzję więc mówię, jeżeli wzbudziłyby jakiekolwiek wasze niepewności mielibyście pytania, to też dajcie temu wyraz tak? żebyśmy mogli to ewentualnie wyjaśnić upewnić się, że wszystko jest dobrze i tak dalej rozumiemy się? Plan jest taki, żeby zrobić ten chrzest 23 czerwca, za trzy tygodnie. I wtedy też byśmy zrobili Agapę razem z tym chrztem. Ktoś ma coś przeciwko, czy wszyscy są za? Nie widzę żadnych sprzeciwów, czyli rozumiem, że wszyscy są za. Bracia i siostry ze Staszowa przysłali jak co niedzielę smsa, Przekaż pozdrowienia dla waszego zboru od naszej trzutki ze Staszowa. Przekazuję. No, Dziękujemy. Od Asi... A kiedy oni wracają? Już Myślałem, że to już będą. No właśnie, już powinni być. A, czyli dopiero co wrócili. Ok, to pozdrawiamy, jeśli nas słuchają i mam nadzieję, że się zobaczymy rychło za tydzień. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jakieś, może, pozdrowienia? Bardzo proszę. Dziękujemy. Jakieś, może, jeszcze ogłoszenia, informacje macie, bracia, siostry? Jeśli nie, to dalej kontynuujemy naszą społeczność tam przy stołach i tutaj i na krzesłach zachęcam do dalszej dalszych owocnych bożych rozmów